Witamy bardzo serdecznie po dwutygodniowej przerwie w podcaście Bezimienny. Standardowo ja będę prowadził, czyli Krystian Kender. Ze mną będzie również standardowo Tomek Zawacki. Dobry wieczór. I będzie z nami Rafał Radomski. Cześć, witam. Cześć, cześć. Słuchajcie, drodzy słuchacze, mamy 15 listopad, nagrywamy wieczorem, jest to niedziela. Słuchajcie, ostatnio wyszło bardzo dużo gier Będziemy chcieli przybliżyć Przynajmniej część z tych gier Kolejną partię gier omówimy W przyszłym odcinku Więc teraz zajmujemy się październikowo listopadowymi premierami. I to będzie w temacie tygodnia i jeszcze powiemy sobie o parę filmach. Myślę, że Rafał ma coś technologicznego dla nas, więc ogólnie będzie dosyć gruby odcinek. Więc myślę, że przejdziemy standardowo do Wiadomości ze świata i niech zacznie Rafał. Ode mnie zaczynamy? Dobra, to, to, to w zasadzie nie są wiadomości ze świata, tylko z naszej rodzimej Polski, pięknej. Yy, słuchajcie, nie wiem czy słyszeliście, ale jest już yy, jakoby potwierdzone, że, że, że w planie jest, aby powstał film na podstawie Wiedźmina. Z, yy, zabrała się za to ekipa yy, studio, które, które tam animacje robiło do, do Wieśka, do gry. Tam Bagiński stoi na czele, nie, ten pamiętny animator od katedry. E, oni tam jakieś prawa chyba do tego mają i, i skontaktowali się tam z jakimś e, studiem też e, ze stanów. Oni tam mają właśnie za granicą tą e, produkcję, wiesz, reklamować, rozkręcać mają też scenarzystę jakiegoś wybranego, jakieś tam nie pamiętam nazwiska, ale babeczka tam chyba dla Buffy postrach wampirów robiła e, scenariusze więc, więc yy, chcą nakręcić Wiedźmina Nowego i, i, i zasadniczo to nawet marzy im się trylogia, tak? Czyli to będzie taki typowy yy, typowy wiesz yy, fabuła ma być na podstawie, kiedy on był młody jeszcze i, i tam powiedzmy zaczyna się jego historia, nie? Takie, takie wiesz, zapoznanie, czyli, czyli A ogłosili się już z tym na Kickstarterze czy jeszcze nie? I nie ma, nie ma jeszcze Nie, się, no. to, to, to nie, to nie to... Myślę. No, wiecie, to teraz jest, teraz jest bardzo modne, nie? Że, że wszyscy, mm -hmm. wszyscy zaczynają Czy to jest ktoś znany, czy nieznany, to od razu się na Kickstartera pchają, nie? Więc tutaj, tutaj widać, że Polacy, bo to Polacy będą robić, tak? Bagiński, tak? No, no to, no, no, to, no wiecie, jeszcze troszeczkę chłopak umie, no, Wiedźmina zrobili, teraz będą filmy robić, nam Kickstarter nie jest potrzebne. Wiesz, to najważniejsze, że ta gra osiągnęła sukces, no, gdzieś tam na całym świecie, tak? No, to, to stwarza możliwości, że, że marką się wiesz, zainteresują fani, tak? No. A tu właśnie taka ciekawostka, właśnie powiedziałeś o, o, o świecie, ostatnio przeglądałem troszeczkę stron internetowych recenzji Fallouta, chciałem sobie poczytać co, co i jak o tym i mhm. e, wiecie co jest śmieszne? Co, co jest bardzo miłe ogólnie, bo w większości minusów tej gry e, czyli Fallouta czwartego, większość ludzi mówi, kurde, że to nie jest Wiedźmin trzeci, nie? Hmm. Wszyscy, wszyscy tam mówią, że kurczę do Wiedźmina trzeciego im, im troszeczkę brakuje tej tak grze, że, że, że rzeczywiście no, w, w umysłach ludzi na całym świecie się ten e, ta Marka Witcher i Wiedźmin, no to się jednak jakoś zaszyła, więc, więc może film też odniesie bardzo dużo, bardzo duży sukces, według mnie. E, tak, z tego co czytałem, tam będzie koło, słyszeliście budżet w ogóle Wiedźmina? E, z tego co mi wiadomo, to jest koło 30 milionów, 30 paru milionów, więc no tak to dobrze i niedobrze. Mam nadzieję, że nie skończy się na tych samych efektach, co w serialu, bo to by było nieporozumienie. No i co, no i chyba możemy trzymać za kciuki Bagiński robił animacje świetne na, Naprawdę, katedrę Do tej pory pamiętam I Tam później jeszcze miała jakąś mniejszą animację ale, ale też była całkiem niezła Chyba coś, coś o spadaniu w tytule było e, To pamiętam I chłopak ma pojęcie Wie jak to mniej więcej przekazać Aczkolwiek w filmie fabularny może być zupełnie inaczej I może mieć ciężej, więc e, Zobaczymy a ty Rafał, powiedz mi kojarzysz, bo tam było coś właśnie z tą nazwą, że oni chyba nie mają praw do, do nazwy Witcher czy Wiedźmin. Kojarzysz o co chodzi tam dokładnie? Nie, nie wnikałem wiesz, w tą kwestię, ale wiesz, to, to, to sobie jakoś tam chyba poradzą. Nie? Bo z tego co czytałem coś tam było, ale, ale to, to, to może słuchacze w komentarzach nam powiedzą, bo kurczę, jestem sam ciekaw tego. Ja akurat o tym nie wiem, wiem po prostu że muszą wybrać dobrego aktora i jeżeli wybierą dobrego aktora... To może ten film będzie dobry, ale jeżeli wybiorą jakiegoś tam takiego chyba bardzo mi, bardziej y, mniej znanego, to może być problem. A obawiam się, że może tak być. No zobaczymy, no, trzymamy kciuki. W ogóle to będzie coś dłuższego z tego co pamiętam. Oni chcą zrobić chyba od razu z tego trylogię. No właśnie mówiłem, no, jak pójdzie pierwsza, pierwsza część, to ma, wiesz, to jest takie typowe Ta, przedstawienie, to... tak jak Batman Ta, początek tak. nie? jak będzie fajnie, to wiesz, to zrobią też, też dalej. Tak, e, dobra, słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o Wieśka, e, fajnie, że wychodzi e, film, e, to teraz ja coś powiem, e, chcę powiedzieć o dwóch rzeczach. E, pierwszą rzeczą będzie, jest gra, która zbiera się teraz na Kickstarterze, e, nazywa się e, Piątek 13, The Game, czyli Friday the 13th, The Game. Słuchajcie, e, fajna gierka, e, dlaczego nie mówię, w ogóle... E, to nie będzie jakiś tam normalny horror tylko wyobraźcie sobie, że to będzie trochę wyglądało jak w Evolve, co ja taką kooperację bardzo lubię wyobraźcie sobie, że jeden będzie grał w Freddy i będzie chodził z, z mieczem, a reszta ma uciekać przed nim, więc sama, sam pomysł na rozgrywkę jest bardzo ciekawy nie wiem dokładnie na czym będzie polegała ta ucieczka, wiem, że na pewno nie będzie bezpośredniej walki z nim tylko po prostu trzeba będzie przeżyć i to jest świetne, jeden gracz będzie właśnie grał nim, a reszta będzie musiała uciekać i sam pomysł już mi się podoba choć Wolf nie, nie do końca zadziałało i gra jest dosyć śred... słabo się sprzedała i tam coś nie... Trochę balans, nie zagrał. Tak, tak, tak, tak. To, to tutaj też. I chcą iść na podobnej zasadzie i, i zrobić na podobną rozgrywkę, aczkolwiek wydaje mi się, że właśnie tutaj będzie to ciekawsze, bo no, będzie trzeba uciekać, cały czas będzie, będzie ta groza, jesteśmy dużo słabsi i bezpośredniej konfrontacji nie będzie. Ja się trochę jaram na ten tytuł e, nie wiem jak wy nie wiem, czy słyszeliście w ogóle o czymś takim. E... Znaczy ja ci powiem, że już w ogóle jest pokazany gameplay z, te, z, no i, z tego. Tak tak, tak, tak, tak, tak. I troszeczkę tam zerknąłem na to, no i powiedzmy sobie, że no, no to średnio pod, pod nawet kiepsko wygląda podchodzi, ale powiedzą, że to jest gierka z Kickstartera, tak, że to, mm -hmm. to nie robią jacyś profesjonaliści, to, to można na to przymknąć oko. Tak jak powiedziałeś, pomysł jak dla mnie też mi się podoba, bo to, bo, bo, no bo to jest coś w stylu jak właśnie było Antidon, czyli możecie się poczuć jak w horrorach i decydować się, i na własnej skórze przekonać się jak to jest naprawdę spieczać przed Freddym albo przed kimś innym, tak? Ale Dobry, właśnie mm. powiedzieliście o Evolve. No kurczę, te gry wyglądają, no. no ko, ko, Kapitalnie na papierku, to jest po prostu, no, przepis na zarabianie pieniążków, a jak zaczynacie w to grać, to po chwili rzucacie w pada i mówicie, że, że no, nie będziecie w to grać. No, ja wiem, że ty w to troszeczkę, Krystian, pograłeś tego Ewolfi tam pograłem, rzeczywiście. Pograłem, pograłem, aczkolwiek e, powiem ci, że w pewnym momencie. No nie chciałem się w to grać, tak? Powiem no, Ci, że... Dokładnie, ja mam takie zdanie o tych grach, które teraz ostatnio się stają naprawdę niebezpiecznie modne, czyli 1 na 4, 1 na 10, 10 na 15 i takie różne dziwne balansy. Aha. Te gry nie mają prawa tak naprawdę istnieć wśród graczy randomowych na internecie. Jeżeli robicie sobie na przykład imprezę Lana, albo się na split-screenie umawiacie i gracie sobie przy piwku, przy zipsach, no to takie gry są po prostu czymś pięknym. Ale jeżeli gracie z ludźmi, których nie znacie na internecie, wiadomo dużo troli, dużo różnych takich ludzi, którzy niekoniecznie chcą grać po waszej myśli, no to się kończy tak samo, jak się skończyło z Evolve, czyli nikt w to nie gra. No, no zobaczymy. No fajnie to wygląda, ten, ten pomysł na Friday, ale jakiegoś wielkiego sukcesu to nie wróżę tej grze, no, takie moje zdanie. Mm. Tak czy siak na, na pewno ją zrobią, bo zbierali tyle, ile mieli zbierać, i na pewno powstanie, więc może życzę sukcesów fakt faktem nie wróżyć, ale na, na pewno na niej nie stracą, tak? Więc ona już tak jakby się zwróciła. No. Będzie w plusie. O, z tego plusa to ja już dawno nie wierzę, więc e, no zobaczymy. Tak czy siak, piątek 13 polecam. Słuchajcie, to jest jedna wiadomość, którą, którą chciałem wam powiedzieć. Jeszcze jedna wiadomość jest. Otóż e, nie wiem, czy wiecie, ale ja już nie mogę się doczekać najnowszej gry DICE, studia DICE, czyli Star Wars Battlefront i miałem możliwość, w sumie każdy ma teraz możliwość, e, każda osoba e, co ma Androida, może sobie przetestować właśnie e, najnowszą aplikację pod tą grę. E, nazywa się Battlefront, po prostu wpiszcie sobie w w Androida, w wyszukiwarkę Google słuchajcie gierka, to jest aplikacja, która, która w której po prostu mamy karciankę, gierkę zaraz, zaraz troszeczkę nie powiem tak czy siak to jest taki Tower Defense karcianka i cała opcja polega na tym, że sobie w to gramy i później zbieramy sobie różne monetki i gwiazdki i wiem, że dzięki temu będziemy mogli odblokowywać różne rzeczy w pewnej wersji gry, więc już można sobie zbierać żeby później w Star Warsie mieć fajniejsze rzeczy już na start odblokowane. Słuchajcie, jeżeli chodzi o samą grę, o tą, o, o tą aplikację, aplikacja jest ładnie, ładnie zrobiona, grafika w niej jest bardzo fajna. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy na takiej planszy, gdzie na, na samym środku jest nasz, no, nasza baza i wokół tej bazy są cztery pierścienie. To są takie jakby obszary. No wiadomo, czwarty pierścień to najdalej naszej bazy Pierwszy pierścień to najbliżej naszej bazy, i na tych pierścieniach pojawiają się jednostki przeciwnika. Są to trupery, są to różne statki, są to różne wieżyczki, i one coraz bardziej zbliżają się do tej naszej bazy. A my mamy sześć kart. Mamy podzielone na dwa rodzaje. I jedna trójka kart to są nasze jednostki, druga trójka kart to są dopakowywania do naszych jednostek, albo różne takie ofensywne działania na celu niszczenia tego, co, je, co, je, co co przychodzi pod naszą bazę lub różne tego typu rzeczy. No i słuchajcie, no i sobie e wybieramy jakąś taką jednostkę, widzimy przeciwnika na, na tej planszy i, i po prostu atakujemy go daną naszą jednostką którą mamy w, w ręku i te jednostki później mogą le levelować te nasze karty mogą levelować przy danej rozgrywce i co turę coraz więcej jednostek wchodzi na planszę i coraz bliżej dochodzą do, do naszej bazy i właśnie poprzez te karty mamy je niwelować taki tower defense oparty na karciance, powiem wam, że gra się w to bardzo przyjemne, przyjemnie bo jest nawet Ciężkie, bo wygrana coraz dalej nie przychodzi nam jakoś tak prosto, tylko trzeba się pomęczyć. Szczególnie, że tych jednostek jest coraz więcej, a my dalej mamy tyle samo kart. Później, oczywiście, te karty są lepsze. Możemy, oczywiście, stworzyć własny deck, że, że tak powiem. Fakt faktem jest to wszystko uproszczone i, i, i powiem Wam, że bardzo fajne, fajna muzyka, oczywiście Star Warsowa. E, ładnie to wygląda dobrze też w miarę działa dużo rzeczy do odkrywania e, ja myślę, że taki przedsmak e, do Gwiezdnych Wojen jak najbardziej szczególnie jeżeli kupujecie na pewno grę no to e, wydaje mi się, że każdy powinien spróbować aplikacji na Androidzie i na iOS -a. jak zwykle Windows ma podgórkę. E, no, e, wy chłopaki pewnie o tym nie słyszeliście ja czekałem, aż powiesz, kiedy tam mikrotransakcje wejdą. Wiesz co, jeszcze żadnych mikrotransakcji nie odkryłem. Nie grałem to też nie wiadomo jak długo, aczkolwiek ten pierwszy start jest taki bardzo ciekawy i powiem Ci, że żadnych mikrotransakcji tam nie, nie, nie zauważyłem. Zresztą powiem Ci szczerze, że jak nawet chyba grałem, dajmy na to, w aplikację, która jest do danej gry, czy na przykład Assassina, czy do Assassina głównie grałem, to nie widziałem tam żadnych mikrotransakcji, więc wydaje mi się, że do większości do takich aplikacji pod grę to raczej tam nie masz żadnych tego typu rzeczy. Eee, tak, ale nie grałem też w nie testowałem tak, tak dużych tych aplikacji żeby, żeby jednoznacznie stwierdzić czy coś takiego jest, jest aplikacja do FIFA, ale ona jest takim uzupełnieniem jakby i jest całkowicie za darmo i po prostu no a wiecie z tymi aplikacjami właśnie Companion Apps e, to jest ciekawa historia, bo wszyscy myślą, że to takie nowe hop w ogóle mhm. a teraz bez imieni uczą i bawią e, była kiedyś sobie taka konsola, która się nazywała Dreamcast tak? i Dreamcast mhm i Dreamcast miał A, wiem, już takie coś dawno, tak, dawno temu. Tak, miał tak, tak, kartę tak. pamięci z ekranikiem i wiele gier właśnie z tego korzystało. Na przykład w Sega GT kiedy siedzieliście sobie na kiblu w ręku z tą kartą pamięci odwróconą, miała joystickek i dwa guziczki, mogliście mhm. robić wyścigi i zarabiać pieniążki do gry, które potem do gry wchodzą, więc e, to nie jest nic nowego, to Dreamcast robił już to dawno, tak? Dreamcast bawił uczy. Nasz podcast też, tak. mama rację, Tomku, doskonale to pamiętam wiem, że jeszcze w jakiejś innej grze tam można było mieć w ogóle chyba można nawet było normalnie na tym grać dokładnie, tak, wyjmowałeś tak, spada i, i po prostu grałeś w gierkę i, i to było w porządku, tak, tak, tak Masz rację. akurat powiem się, że, że nigdy bym do tego nie przyporządkował, ale faktycznie jak, jak mi powiedziałeś o tej jak na to można spojrzeć w, w inny sposób to faktycznie już kompanion był wcześniej dokładnie. dobra, to tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o wiadomości ze świata Eee, jedziemy dalej, jedziemy do naszej sprzedaży, no i nasza sprzedaż jest jak zwykle zaskakująca, bo pierwsze miejsce nowość, czyli Black Ops 3 Call of Duty, drugie miejsce FIFA 16, trzecie miejsce nowy Need for Speed, czwarte to jest Halo 5, eee, szóste jest nowy Assassin's Creed Syndicate siódmy to Minecraft Story Mode, nienormalny Minecraft, eee, to było szóste, siódme miejsce, ma nowy Wrestling 2k16, 8, 8 jest GTA 5, 9 LEGO Dimensions i 10 To jest coś dosyć ciekawe, Call of Duty Ghost. A, dobra, o czym powiemy za chwilę. Słuchajcie, no Black Ops 3 to chyba nikogo nie dziwi, aczkolwiek Ciebie, Tomku, powinno dziwić, prawda? Nie, dlaczego? No bo, bo, Call of Duty. Bo tak, bo ale opowiadałeś o tym sklepie, co, co A się no, to, no, to, no to dokładnie, no, jeżeli chodzi o taki mały, mały, wycinek tego rynku gierkowego, no to powiedzmy sobie, że co roku u nas w sklepie, no Call of Duty, FIFA, te wszystkie tasience, no to to były pewniaki, które schodziły na premierę po prostu od razu jak, jak ciepłe pączki, tak? No w tym roku widzę, że te Call of Duty się jakoś nie cieszy popularnością, i Sportspit się też nie cieszy, no bo po prostu ludzie nie przychodzą i, i nie ściągają mi spółek razem z regałami mhm. tej gry, ale no, może ludzie grają coś innego tak? I, i czekają na siebie, no tak. albo może ludzie już się zmęczyli tymi całymi seriami nie wiem, no to, mi, mi, nie, to mi, nie mi to oceniać tak? znaczy, nie wiem, ja zauważyłem że ten Black Ops 3 naprawdę dużo nie wprowadza trochę eksperymentuje z tą kampanią i tak dalej i powiem wam, że przez to właśnie w tym roku nie kupię, jak co roku kupowałem tak w tym roku nie kupię i ja odchodzę, szczególnie że taką jedną multiplayer jestem z założenia, że jedną taką multiplayerową e, strzelankę, shootera e, na ogół e, chcę mieć jedną na półce. W związku z tym w tym roku będą, będą to Star Warsy, więc nawet się nie, zagle, nie zagłębiam w tego Black Opsa, bo wiem, że to będzie w dalszym ciągu w miarę w porządku, ale cały czas to samo. Więc w tym roku sobie kompletnie to odpuszczam. Słuchajcie, trzecie miejsce to Need for Speed. Myślę, że dla Need for Speed to i tak jest dobre miejsce. Szczególnie że FIFA cały czas będzie się dobrze sprzedawała i Black Ops, który wyszedł jako pierwszy, więc myślę, że Need for Speed ma dobrą sprzedaż. Szczególnie że to jest całkiem dobry Need for Speed i już jeden znajomy właśnie mi trochę powiedział o tej grze. I faktycznie jest fajna. Jest fajna i, i co jest najfajniejsze, tam jest dużo opcji tuningu. Więc myślę, że to jest taki dobry restart tej serii. Zobaczymy jak to będzie. Assassin piąte miejsce, trochę szkoda mi tego Assassina, bo wiem, że jest dobry i powiem Wam szczerze, że Minecrafta w końcu nie ma, bo jest Minecraft Story Mode. Nie ogrywałem tego Story Mode. Widzieliście w ogóle jak to wygląda? Tam orientowałeś się trochę w tym stosu? Nie, nie są streamy na PlayStation 4, taka fajna funkcja, o której nikt nie pamięta i nikogo. Mhm. Tam czasem można pooglądać. I kurde, no to to jest tail, tylko że w skórce od, od Minecrafta. Tam jest cała ta historia, ratuje jakoś tam posiaczka, czy jakieś inne rzeczy. Mhm. No i kurczę, fajne, dla, dla młodszych to jest yy, naprawdę Super gierka, ale tutaj takie, takie wielkie małe drzwi albo plaskacz, plaskacz w twarz. Jeżeli chodzi o dystrybucję w Polsce, to jest tylko całkowicie po angielsku. Nie ma polskich napisów, nie ma polskiego dubbingu, więc większość dzieciaków tylko popatrzy, co tam się dzieje. Ja w ogóle nie pamiętam, żeby kiedykolwiek Title Games miała polską wersję, jakakolwiek z ich gier miała. Bo też nie przypominam sobie, nie, nie, ale właśnie, raczej nie miał właśnie nie, no, gra o Tron czy te Borderlands ten of Borderlands, Walking Dead to, to wszystko chyba jest po angielsku chyba oczywiście, to nawet, na, oczywiście na komputerach to wiesz, no to każdy sobie jakieś tam mody no, pościąga i tam, słyszałem, tak, że tak, są napisy, ale to, ogólnie teraz, na konsolach mm -hmm. nie ma no e, i słuchajcie GTA na 8, e, to i tak myślę, że całkiem nieźle i ostatnie miejsce Call of Duty Ghost i to nie Advanced Warfare, tylko Ghost więc e, dwuletnie Call of Duty jeszcze jest pierwszej dziesiątce. No, ale to jest Anglia. Być może jakaś mocna promocja była tego gosta, Nie wiem. Może za darmo do frytek dałem w McDonaldzie. Nie mam pojęcia. Tak czy siak ma dziesiąte e, miejsce. E, dobra, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o naszą sprzedaż. Więc przejdźmy, przejdźmy do naszego tematu. E, dajmy na to tygodnia i będziemy pomału rozwalać gry, e, które miały premierę w ostatnim miesiącu. E, Tomku, e, o czym chcesz powiedzieć na początek? O, no to może tak zaczniemy od tego, że, że w tym miesiącu pograłem w tyle gier, że nie wiem od czego zacząć się i chcę też o dużo gierkach powiedzieć, dlatego nie będę się jakoś zbytnio w te gry poszczególne tytuły wdrażał mm -hmm. e, i ogólnie takie jakieś takie pierwsze myśli swoje przekażę. No chciałbym powiedzieć o Life is Strange e, ostatnim epizodzie, o epizodzie piątym, który jakoś w tym miesiącu miał premierę, zabicie mnie, ale nie pamiętam daty. To jest nieważne, kiedy ta gra miała premierę, ale ważne jest to, jak kończy całą, całą tą historię. I przy okazji można e... newsa że będzie w styczniu wydanie pudełkowe całości. No dokładnie, dokładnie będzie wersja cała i rzeczywiście, zresztą TELTEL tel zawsze tak robi, zawsze oni puszczają potem w pudełkę. Ale mamy już potwierdzone, e... że będzie w styczniu, to też, też dobrze, nie? No okay. Ogólnie już teraz mogę powiedzieć, że kto nie pograł, to, to śmiało niech bierze pudełkową wersję, bo te gry są zawsze tańsze, a, a naprawdę warto, bo... E, znaczy, Czekaj czeka jeszcze tam na sekundkę, bo e, mówicie title, ale Life is Strange nie jest Tatela, tak? Kurde, no masz rację, no, no, masz rację, no, no, rację ale no. widzisz, te gry są tak do siebie podobne, że można się naprawdę pomylić. Mhm. E, więc tak, dobra no, karny jak karny mi się należy za to, no, no. ale słuchajcie, podoba mi się w tej grze to, że ten epizod pokazuje ostatni ten ostatni epizod mhm. pokazuje jak bardzo no, ta gra w poprzednich odcinkach mogła być napakowana fajnymi pomysłami bo tak jak słuchacze może pamiętają może nie, ale w poprzednich bezimiennych mówiliśmy, że ta gra nie, aż tak nie za bardzo okazała się tym czym, czym myślałem, że będzie ale pod koniec tego epizodu całkowicie zmieniał zdanie o tej grze, bo wreszcie bawimy się manipulacją czasu na taką skalę powiedzmy jak jak powinno to być robione przez cały cały, cały sezon czy tam cały ten serial tego, tej, tej gry mhm. e, powiedzmy sobie, że dochodzimy do takich rzeczy, że możemy porównać niektóre patenty z, z tej gry, z tego odcinka do filmu Incepcji, no tam się takie rzeczy dzieją, że naprawdę jak ktoś lubi manipulację czasem e, filmy w stylu efekt motyla i na takie bajery no to niech śmiało po to sięga, bo, bo końcówka miażdży pod tym względem siedzimy i po prostu z otwartą gemą patrzymy się, co się tam dzieje. E, powiedzmy sobie, że też tak e, według mnie może to być minus, ale, ale ten odcinek jest, jest, to już się będę powtarzać, ale jest napakowany tak bardzo akcją, że no po prostu on zmieścił tyle, ile powinno być przez, przez te wszystkie cztery, cztery odcinki. Tak. E, mhm. Ogólnie jedna rzecz, która. Ale to, jeden... to, to poczekaj, Tomku, w takim razie, jak tak mówisz, to tak mi się wydaje, że być może był specjalnie wydłużany. To mogło to też być właśnie. Jeżeli zrobione w ten sposób, wszystko tak. masz w ostatnim, to, to w tych poprzednich mogą być mniej ciekawsze i może specjalnie wydłużane. Znaczy, powiem Ci, cała gra łapie sens dopiero jak, jak ogramy i zakończamy ostatni, ostatni epizod, tak? Wszystkie te rzeczy, które my robiliśmy albo nie robiliśmy w poprzednich epizodach, mhm. e, zaczynają mieć na wartości, na znaczeniu, jak, jak widzimy, co się dzieje pod koniec, tak? to, to, jest, wiesz, to jest taki, taki, taka gra, że przez całą grę dostajesz jakieś malutkie szczególiki, ale dopiero wszystko się objaśnia w ostatnich dwóch sekundach tego, załóżmy tej gry albo filmu, tak? Tak, przeważnie takie patenty są no i kurcze, fajnie to wszystko wygląda jedyne co mi się nie podoba to, że te wszystkie wybory właśnie jakie dokonywaliśmy w poprzednich epizodach no to kompletnie, kompletnie żadnego znaczenia nie miały, jeżeli chodzi o finał tej całej gry bo w zakończeniu nie chcę tak za dużo spoilerować, ale powiedzmy sobie mamy wybór lewo albo prawo, tak? No, no i praktycznie nie bierze to się niczym z tym co, co robiliśmy w poprzednich częściach. A szkoda, bo no bo kurczę, no takie miałem wrażenie, że ta gra do tego będzie zmiegać, że tam perypetie będą dobre po tym co się działo w poprzednich odcinkach, tak? Mhm. I tak samo w pewnych momentach są przegięte um, są przegięte sytuacje um, ten odcinek jest inny od całej gry, tam się dzieją skizy, tam się dzieją powroty do przeszłości, no, trudno jest w ogóle o tej grze opowiadać, żeby nie, nikomu nic nie popsuć, tak? bo, bo cokolwiek mi się wydaje, że powiem to od razu, od razu wszyscy będą wiedzieli się, co, co się dzieje, więc, więc chciałbym pominąć wszystkie fabularne aspekty ale ten epizod trzyma w napięciu tak 11 na 10, no to jest no kurczę bardzo, bardzo dobre zakończenie tej gry mhm, e... to w takim razie ogólnie jakościowo to chyba ten epizod odstaje od całej reszty tak. Tak, jest, jest o wiele bardziej dynamiczny, więcej akcji. W końcu to wygląda na grę, a nie na film, w który siedziemy i od czasu do czasu klikniemy guzik A albo X, albo wybierzemy jakąś rozmowę, tu się jednak dzieje. Tu jednak chodzimy, tu jednak zbieramy, tu jednak myślimy, e, no po prostu zaczynamy grać w tą grę w końcu, tak, w moim zdaniem. Poczekaj tą jak, bo tak jak teraz mówisz, nie masz wrażenia, że na przykład sporo ludzi e, nie dojdzie nawet do tego ostatniego epizodu, bo, bo po drodze będą tak trochę.. No bo mówisz, że jeżeli jest całkiem ogólnie, czyli widzę, że już ten piąty epizod jest świetny. Yy, ryje beret i, i w ogóle jest rewelacyjny, a ludzie, którzy będą grali po prostu w Laffy Strange i będą, nie wiem, w drugim, trzecim epozodzie, w czwartym, tak pewnie dużo mnie się dzieje, to już tak nawet im się nie będzie chciało już tego skończyć. Taka sytuacja może być, bo ja tak samo czułem. Po prostu no, ściągając, ściągając piąty epizod, który kupiłem, ogólnie kupiłem sezon Pasa, bo był w promocji na całość, to już mm -hmm. praktycznie zapomniałem o tej grze. Ale w momencie, kiedy ograłem piąty końcowy, finalny epizod, no to e, wszystko, tak jak mówiłem, wszystko co się działo w poprzednich epizodach miało jak najbardziej sens i wszystko się wyjaśnia pod koniec tego epizodu i doceniacie to, jak, w jaki sposób była prowadzona narracja po, poprzez wszystkie te odcinki, ale jeżeli odpuścicie i nie ogracie tego piątego, no to, to ominiecie naprawdę bardzo dużo, więc jak już, to bierzcie pudełkową wersję albo całe sezony. Zmuście się, jeżeli będziecie się nudzić i dograjcie to do końca, bo naprawdę warto jest, bo przesłanie, jaka ta gra ze sobą niesie to kurczę, no ta gra pokazuje tak naprawdę jedną ważną rzecz, że czasem lepsze jest wrogiem dobrego mhm. i powiedzmy sobie tak, mianowicie w każdy, każdy w naszym życiu dokonał różnych wyborów, które miały pewne niemiłe konsekwencje w naszym życiu i pewnie chcielibyśmy je, je cofnąć albo zmienić nasze decyzje Tak każdy tak czasem miał mhm. I, i ta gra uświadamia tam, ta gra praktycznie nam uświadamia, że cofając czas, jakbyśmy mieli taką możliwość i zmieniając bieg czasu Byśmy praktycznie zmienili różne rzeczy, które finalnie by nie, nie doprowadziły do tego, co, co po prostu macie teraz i, i to byłaby właśnie e, powiedzmy sobie, zła rzecz. Tak? No jedno, jedno, jednocześnie pokazuje, iż nawet takie małe, pozorne decyzje mogą doprowadzić do ogromnych tragedii, tak? które no, ogólnie ta gra porusza wiele tematów podejrzewania, po problemy jakieś z narkotykami, po problemy psychiczne, tak, praktycznie wszystko, co teraz praktycznie mogą dzieciaki doświadczyć na, na co dzień. E, jest zawarte w większym bądź mniejszym stopniu w tej grze, ale jak dla mnie pierwsze skrzypce ma przesłanie jedno że nieważne co się stanie no musimy iść dalej stając się mocniejszymi, lepszymi ludźmi tak? No, o tyle, naprawdę godna gierka czyli Tomku e, ogólnie polecasz jednak przejść przez całą tą grę i dojść do końca mimo tego, tak. że, może być, że, że, że może być to czasami trochę ciężkie i, i wejdzie ta nuda do gry tak, tak, jak najbardziej. Jeżeli słuchaliście to, co gadałem w poprzednim odcinku, to napiszcie mi, że jestem debilem i się nie znam na grach, bo naprawdę, tak, piątkę, to ostatni epizod trzeba skończyć i docenić tą grę. Warto, warto. Czy myślisz, że wybija się ta gra? Czy może spokojnie rywalizować z girami Tayla, a nawet z niektórymi będzie lepsza? Znaczy ja ci powiem, że ta gra może rywalizować naprawdę z wieloma grami pod względem tego jaką właśnie tematykę porusza i w jaki sposób ona to robi. Tak, Ona no, no. nie oszczędza w żaden sposób y, jakoś tak owijając bawełnę, tylko prosto z mostu mówi nam różne i pokazuje nam różne rzeczy. E, i mechanicznie no, to, to jest, no, nie jest to za specjalna gra, ale przesłanie i tematyka no, mhm. robi z tej gry naprawdę wybitną, więc... No, nie zdziwię się, jak będzie dużo, dużo typów na tą grę jako grę roku. Oczywiście, no, to tak troszeczkę z przymrużeniem oka mówię, ale jest to coś ciekawego, tak? No, takiej gry do tej pory nie było, że tak mhm. powiem, w, w, w, grach. O, Właśnie jestem nie? ciekawy, jaki będzie odbiór tej gry dla kogoś, kto, kto będzie ogrywał całość, jakby od pierwszego do piątego, wiesz, czy, czy, czy z tym pudełkiem, czy teraz sobie Season Passa kupi dopiero wiesz, ale, ale na zasadzie, że nie co miesiąc kolejny epizod, czy tam co dwa miesiące jak one wychodziły, to w sumie co dwa miesiące chyba były, mm, mm. tylko właśnie jak, jak całość wsiąknie, czy nie będzie problemu z tym dłużeniem, się nie będzie to bardziej odczuwalne kurczę, ja myślę, że to nawet będzie lepsze odczucie miał bo będzie miał takie bardziej skonsolidowane te doświadczenia takie bardziej... kurczę, nie będzie to rozdrabniane tylko będzie to ciągnął jako jedną, jedną faktyczną przygodę tak, Tak, więc suma sumarą wydaje mi się Tomku, że Life is Strange, możesz jak najbardziej polecić szczególnie fanom tej Taylor jako całość tak jest naprawdę wbita gra. Dobra, więc powiem Ci szczerze, że następną grę po Walking Dead to właśnie chyba sobie wezmę tego Life is Strange, bo bo tam jakoś się nie nie przekonuje, a lubię tego typu prowadzoną fabułę. Jeżeli mówisz, że jest, ma duże, fajne przesłanie, to, to spróbuję, wcześniej czy później. Dobra Tomku, powiedz nam, co jeszcze ogrywałeś ciekawego. No z ciekawych rzeczy i najnowszych rzeczy, no to skończyłem kampanię w Call of Duty Black Ops'a trzecich. Dobra, to ile? Ile czasu ci to zajęło? To jest... ile, ile czasu mi zajęło? Zajęło. To, zajęło mi to tyle samo czasu, co skończyć się kampanię w Halo 5. <grych> nie, Czy... nie, nie, nie, rza, żartuję. Ogólnie powiedzmy no. tak, że to jest standardowe Call of Duty, czyli, czyli dwa, dwa dobre wieczory przy piwku, Duż, dużo zabawy, dużo wybuchów i tak dalej, i tak dalej. No. Ale tym razem mi się strasznie dłużyło. Strasznie mi się przy tej grze od połowy powiedzmy dłużyło. E, fabularnie to jest Black Ops, czyli intryga, CIA, FBI, inne takie rzeczy, manipulacje ludźmi, manipulacje informacjami, tutaj jakieś tajne badania i tak dalej i tak dalej. Czyli to co na początku tak troszeczkę się obawiałem, że z tego będzie taki średni Deus Ex pomieszany, z, z jakimś tam Call of Duty innym, czy Advanced Warfare, czy innym takim przyszłościowym, to jest mało przyszłości w tym Call of Duty, jest mało gadżetów, ale jest jest intryga, jest fabuła i jest spisek. Jest tak? No to to jest taki typowy Call of Duty Black Ops, tylko że w przyszłości. Mhm. A czemu powiedziałem, że się mi ta gra dłużyła? No, bez spoilerowania, ogólnie że mamy takie trzy trzy, no powiedzmy 2,5 takiego twista porządnego, tak? Na początku, w środku i pod koniec gry. E, I tak jak ten pierwszy twist na początku mnie zaciekawił i gra mi się naprawdę bardzo spodobała, bo zyskujemy e, troszeczkę nowych zdolności dzięki dzięki temu, co tam się dzieje. E, troszeczkę zmienia się w tym momencie rozgrywka, bo mamy szereg innych takich śmiesznych, fajnych ruchów, których no, były w poprzednich Call of Duty, ale tutaj jest to tak fajnie zrównoważone ze smakiem tak no... no nie pcha się na, na halnie jakieś tam różne jakieś super gadżety przyszłościowe i na takie nanomaszyny czy inne pierdoły, jest wszystko fajnie tak, w połowie dzieje się kolejny twist, który już tak, no, zacząłem ziewać, szczerze wam powiem, no tam się już za dużo, no, przekombinowali, jeżeli chodzi o fabułę, to strasznie przekombinowali, tak mm -hmm. e, powiedz mi Tomku na, na, na ten, e, na temat właśnie tego, tego e, tej kampanii, tam musisz grać już z e, e, z graczami z całego świata, tak? Ty ją przechodzisz z kimś? Możesz, możesz, możesz samemu przychodzić, ale, ale jest możliwość z, przychodzenia. Samemu, czyli będziesz grał w tym momencie z botami tak, tak, tak. Masz, masz tam swojego takiego, cały czas chyba z kimś grasz nawet widzisz to jest Call of Duty, nawet nie zauważyłem czy ja z kimś gram obok czy nie, bo po prostu idziesz do przodu i strzelasz i tylko no ładujesz te headshoty no, no właśnie to, to mnie interesowało, bo akurat bardzo lubię te kampanie wszystkie, mhm. aczkolwiek e, słyszałem właśnie z, e, wiele złego na temat tej nowej kampanii szczególnie, że właśnie jest nastawiona na czterech graczy online, więc jest zupełnie inaczej. Właśnie chciałem się dowiedzieć, jak to wygląda, ale ty nawet nie wiesz, czy grałeś z kimś online, więc... Nie, online, online tak, online A. grałem, tylko mi chodzi o to, że podczas grania przez single playera czy jakieś tam NPC nam chodzą, jakieś postacie sterowane przez komputery, przez konsolę, to nawet tego nie zauważyłem, ale chyba chodzi ktoś tam cały czas za nami. A, A jeżeli chodzi o, o, o kampanię graną y, przez internet z innymi ludźmi, no to się zdarzyło mi zagrać sobie tutaj y, z Grześkiem i jeszcze tam z paroma innymi ludźmi, których pozdrawiam, bo powiem w ci, że każda gra w kampanii w Koopie, to jest zajebista kampania, można się dobrze pośmiać. Jest kupa zabawy i fajnie się gra. I naprawdę dobrze, dobrze. Jak, jak na cztery osoby w Call of Duty, to ciekawie się grało. Mm -hmm. e, ogólnie teraz walczymy nie do końca z ludźmi. Są tam takie fajne robotki, ale Terminatory i to mi naprawdę bardzo dobrze robiło, bo się czułem, jakbym grał w Terminatora, a nie w Call of Duty. Ogólnie to jest takie. 8 na 10, 7,5 na 10. Standardowe Call of Duty, dużo wybuchów, szybka akcja, fajne gadżety, ale kucze to już się troszeczkę powolutku wypala. Nie wiem, czy ja się już zastarzałem i mnie to nie za bardzo już tak, tak robi jak poprzednie części. Mm -hmm. Czy po prostu to już jest zmęczenie materiału, bo powiem ci szczerze, tak, 3-4 gry yy, usiadłem i patrzę się na ten ekran, co tam się dzieje i myślę, kurwa, co oni wymyślą w kolejnej części? No już się hmm. nic nie da, już się nic nie da wymyśleć. Tam jest scena, gdzie wystatkiem przelatujecie przez cały budynek turlacie się i żyjecie dalej. Dziękuję, ja wysiadam, nie? E, wiesz, tam żadnej realistyki nigdy nie było w tych częściach. E, powiem Ci, że dużo moich fanów gra w Call of Duty, a jeżeli ja w tym roku odpuszczam, to, to oni dalej grają i będą grali i, i im się to bardzo podoba, tak? Więc jeżeli jesteś fanem Call of Duty, no to, no to będziesz w to grał. Siłą rzeczy będziesz w to grał. E, jeszcze chciałem się dowiedzieć trybu zombie, ogarniałaś trybu zombie? Chwilkę pograliśmy sobie właśnie z Grześkiem a. i z innymi. Jakoś mnie to nie za bardzo robią, oni troszeczkę to pozmieniali, tam dodali tak, różne tak, tak. różne e, różne umiejętności. Tam można się w jakiejś stwory ala The Darkness zamieniać. No, no słuchajcie, co tam się dzieje, ale jakiejś takiego większego sensu w tym nie widzę. No standardowa zasada zombie jest, zabijacie, zdobywacie pieniążki, kupujecie lepsze bronie, próbujecie znaleźć wyjście, dodatkowo się nie zabijając, ale pograliśmy w to, no nie wiem, z godzinkę i nam się to znudziło i zaczęliśmy grać kampanię online, więc no, w tej części zombie jakoś mnie, nie, nie, do końca zrobiło, oczywiście multiplayer jest, znowu dużo się skacze, dużo się strzela, dużo jest dzieciaków, którzy mówią, co z twoją robili ostatnio, no. Widać bardzo dużą różnicę pomiędzy ludźmi, którzy już w tą grę pograli dzień prędzej, już mają tam czwarte czy piąte prestiże na 40-60 różnych poziomach z takimi broniami pomalowanymi na takie przefikuśne rzeczy, że po prostu to aż ręce opadają. I tak, oni już znają mapy na wylot, zabijają cię w każdym momencie, nic praktycznie nie możesz zrobić, jeżeli nie jesteś zgrany z drużyną to może nowych ludzi, którzy wchodzą do gry troszeczkę y, odepchnąć, ale chyba nie znam kogoś, kto na świeżaka próbuje wejść do Call of Duty. Y, no, może chyba Darek Kowalewski, którego poz, pozdrawiam i no, jego reakcje na to, co tam się działo były po prostu bezbłędne. tak? Więc, no, mamy kolejny raz dobre, stare Call of Duty. Ile, ile jeszcze tak będzie tych części Call of Duty, no to ja już nie wiem. No, pewnie będą tyle, dopóki ludzie będą w to grali, a będą w to grali, bo bo jak widzisz, nawet na 60 Call of Duty się najlepiej sprzedaje w tym tygodniu. No dobra, chyba o Call of Duty. A jeszcze na, na ostatnie, ostatnią rzecz chciałem się spytać, jeśli chodzi o tego Call of Duty. Jak tam z grafiką? Hmm, no i to jest ciekawe, no, no. bo ani to źle nie wygląda, ani to nie wygląda rewelacyjnie. No, Jakbyś się mnie zapytał, e, czy jest postęp w stosunku do Advanced Warfare, to jest, jeżeli chodzi o mimikę twarzy. Tak, no, Pamiętacie, jak mówiliśmy, że Kevin Spacey tam tak jakoś plastikowo, sztucznie wyglądał, ale to może dlatego, bo, bo to jest prawdziwy aktor i po prostu wiemy, jak on naturalnie się zachowuje podczas filmów, serialów. Tak tutaj mamy, wiecie, wymyślne, wymyślone przez twórców jakieś postacie i naprawdę fajnie to wygląda. No, jest, jest, jest grafika na, na postaciach, naprawdę robi robi dużą robotę, fajnie się na to patrzę, tak no. Jest, ja to troszeczkę, ten, no jest troszeczkę mniej wybuchów, tak mi się wydawało niż w poprzednich częściach, ale z kolei pokombinowali troszeczkę w stronę różnych schis i, i no i to kurczę mnie wymęczyło, szczerze. Od, od 3-4 gry do końca mnie to strasznie wymęczyło i Cudem, cudem skończyłem, bo już chciałem odłożyć i Call of Duty stwierdziłem, że tym razem chyba nie skończę kampanii. Ja ci powiem jeszcze tamków poprzedniego Call of jak grałem w Advanced Warfare. Tam były strasznie ładne przerwniki filmowe. Były przepiękne. Na zasadzie filmiku, który rozpoczynał ci misję. One były rewelacyjne i nie wiesz jak tutaj to wygląda. Znaczy, no wiesz, bo grałeś. Jak tutaj są wygląda? Są takie wiesz, filmiki przed misją właśnie na cgi w którym właśnie to wszystko jest bardzo ładnie robione. Jest coś takiego tutaj? Takim... Troszeczkę, troszeczkę tego mniej jest. A? Tych, ty, mamy briefing do misji, gdzie tam po prostu o, o, o mówią, co się dzieje, co się stało w poprzedniej misji i co, co należy zrobić w tej misji, co teraz będziemy robili. Ale hmm. nie jest to w żaden sposób animowane, nic. Po prostu mamy. W, w, w... W slajdach pokazane różne takie motywy, kogo ścigamy, gdzie będziemy gdzie będziemy walczyć i na takie rzeczy. I potem wchodzimy do, do, do akcji, ale jest to spowodowane tym, ze względu na to, że możemy na czterech naraz przechodzić kampanię. A wszyscy wiemy przecież, że w Call of Duty stoi skryptami tak naprawdę, że jeżeli nie zrobisz dwóch metrów do przodu, to fale przeciwników będą na ciebie naciągać. Naciągać z każdej strony, dopóki nie, skrypt się nie włączy, który ich po prostu zabije albo coś się stanie. W tej części jest kucze rzeczywiście tego mniej i, i chyba przez to jest mniej taka filmowa ta część, chociaż też ma te swoje momenty, tak jak ja na przykład powiedziałem tutaj, że przez statek potrafi przez y, biurowiec przelecieć i takie inne rzeczy, a jeżeli chodzi o statek, to mam na myśli wielki tankowiec, który, który jakimś student znalazł się w środku miasta, tak? Ale skryptów jest mniej, na pewno komuś to się spo, spodoba, tak? Bo, bo skrypty potrafią naprawdę odrzucać od Call of Duty czasem, także uh, fajnie, fajnie, fajnie to wygląda. Dobra, więc słuchaj, jeśli chodzi o Call of Duty to dla mnie tyle. E, tak wiem, że e, gramy w to co roku, e, więc e, ja olewam to. E, dobra Tomku, jedziemy do kolejnej gry, którą ogarniałeś. Hm, Dobra, jak będziemy takim tempem iść, to za 10 minut kończymy odcinek bezimiennego, tak? No to przejdziemy do innych tematów po prostu. Dobra, to powiemy tak szybko jak trwa kampania w kolejnej grze, czyli w Halo 5. Czyli 6,5 godziny, tak? 6,5 godziny można zejść do 5,50, ale Aha. już mówię dlaczego. Grałem na poziomie normalnym, czyli jak każdy normalny człowiek gra. E, ogólnie jeżeli chodzi o, o Halo i każde, każde poprzednie Halo jeżeli gracie w Halo to się gra w Halo na poziomie legendary. E, ze względu no, ja, to, że ja mam nadzieję, że innego nie odpalałeś no właśnie odpalałem normalne. No Nie wiemy, chciało no. mi się tym razem męczyć już, już z tymi różnymi przeciwnikami. I widać, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to tam jest troszeczkę przyhamowana, jeżeli chodzi o tych niższych poziomach. No na Legendarii to jest prawdziwe halo, tam naprawdę się dzieje pierdolnik, ale na Normalu bardzo fajnie, przyjemnie mi się przechodziło tą grę. No i co, co mogę powiedzieć o halo? No kurczę, miałem nadzieję, że to będzie Mega killer na Xbox One, który będzie sprzedawać Xboxy, ale tak chyba nie jest. No, widać, że to jest gra dla prawdziwych fanów, którzy, którzy siedzą w tym samym uniwersum i, i czekają na kolejną część przygód Master Shiffa, no po prostu z językiem na, na, na wierzchu, ale e, ja aż tak halo nie kocham i kurczę, no normalna, fajna strzelina, taka powiedzmy sobie włączasz, przechodzisz, kończysz i zapominasz. No e, powiedzmy sobie jest różnica taka w, poprzedni, w poprzednich odsłonach, która może się spodobać nowym, na, powiedzmy nowym posiadaczom Xboxa. E, mianowicie największe zarzuty do Halo zawsze było to, że... Halu, do halo? Było to, mm. że ta gra jest kolorowa i strzelacie laserkami, landrynkami. tak? W tej części mm, jest tego naprawdę mało. Kolory są realistyczne, takie bardziej stłumione postacie, te takie najbardziej sławne te grunty czy tam granty, jak one się tam dokładnie nazywają nie wiem, poprawcie mnie jak wiecie mhm. zawsze biegały i takim śmiesznym głosikiem na helu krzyczały, że przybył demon chce nas zniszczyć, uciekajcie i w ogóle to był taki aspekt naprawdę komediowy, który który od każdej części znaczy w, każdej, w każdym halo oni byli, oni oni robili praktycznie taki klimat tej gry w tej części oni też są, ale no to już tutaj bardzo bardziej są tacy poważni zrobieni są, są... No kurczę, troszeczkę ta gra traci traci klimatu i też e, według mnie bo w tej części sterujemy, po, podobnie jak w Halo w drugiej części Halo, sterujemy e, dwoma głównymi postaciami czyli z jednej strony mamy Master Chief'a a z drugiej strony mamy Spartianina Loka, który ściga naszego super kucharza e, dlaczego go ściga? No to wszyscy wiemy no Master Chief się sprzeciwił e, rozkazom swojego dowódcy i poszedł e, odszukać swoją ukochaną Cortana, tak. E, dalej spoilować nic nie będę i powiem wam, że lepiej mi się grało tym całym Lokiem, e, tym całym Spartaninem, niż Master Chiefem, tak, ponieważ on, on dostał różne takie fajne umiejętności, jak na przykład boostowanie, daszowanie, czyli skaczemy sobie w powietrze i wciskając guzik możemy zmienić kierunek lotu w powietrzu. Coś jak w Destiny, powiedzmy sobie. I ogólnie przyjemniej mi się grało właśnie tą drugą postacią niż master shiftem, co jest troszeczkę dziwne. Co tam jeszcze mogę powiedzieć o halo? Hmm. No, powiedz mi o go grafice. Grafika, klucze, ona jest dobra. Ale jak się przyjrzysz, widzisz niedoskonałości. Największe niedoskonałości, jakie dostrzegam, to jest, jeżeli chodzi o cień. Ogólnie wiele gier ma problem z cieniami. Mianowicie na dalszym planie cienie zawsze są niewidoczne, na bliskim planie zawsze te cienie są tak dorysowywane. Jeżeli gra to robi dobrze, nie jesteście w stanie tego dostrzec, albo po prostu wam to nie przeszkadza. W tej grze, kurczę te cienie dorysowują się na, na wysokości 10-15 metrów, tak? Czyli jak się spojrzymy w dół, przy dobrym oświetleniu to praktycznie zobaczymy tylko nogi a już resztę naszego ciała jeżeli chodzi o cień, nie zobaczycie, nie? I tak się dzieje ze wszystkimi innymi obiektami w grze. Jeżeli chodzi o grafikę, no to powiedzmy sobie, w większości wypadków jest stałe stałe, stałe 60 klatek i, i full HD, z tym, że tam się dynamicznie ta rozdzielczość skaluje w dół, w górę, różnie, tak? No. Jeżeli chodzi od strony grania, no to praktycznie hmm, nie jesteście tego w stanie tak dostrzec, ale za to dostrzeżecie jedną rzecz, która mnie tak irytowała. Słuchajcie, wyobraźcie sobie patent, że e, gra chodzi w 60 klatkach, e, postacie chodzą też w tych 60 klatkach, ale jeżeli odejdą na jakąś określoną odległość od was, to się dzieje najczęściej, jeżeli chodzi o przerywniki filmowe, to nagle animacja bohatera się przełącza w 30 klatek. Potraficie sobie wyobrazić, jak to wygląda? No, postać, zaczyna... no. Tak. postać nagle zacinać, no po prostu to wygląda, jak ona by się zacinała. Przez, nie wiem, przez jakieś parę minut nie miałem kompletnie pojęcia, co, ja, co co się dzieje na ekranie, tak? czy coś mi się z konsolą dzieje, czy coś się z grą dzieje, czy, czy mm -hmm. jakiś ładnik idzie. Wiem o co chodzi, wiem o co chodzi, no. Ale potem poczytałem co i jak i okazało się, że właśnie animacja bohaterów za to, żeby trzymać stałe 60 klatek, poszli na taki kompromis i właśnie zrobili, że obiekty, które są dalej od bohatera mają 30 klatek i to wygląda przekomicznie, mówię Ci po prostu krysem, no to jest świetne. No musiałbym to zobaczyć, no, ale, ale domyślam się, że faktycznie musi to wyglądać przekomicznie. No, Ogólnie jest to bardzo przyjemne halo dla kogoś, kto nie jest jakimś wielkim fanem. To, co jest najważniejsze w grze, strzela się naprawdę kapitalnie. Nic oprócz strzelania mnie nie interesowało aż tak mocno. Po prostu no. włączałem tą grę, jak już się zaczynał strzelanie, to z wielkim bananem na twarzy po prostu prułem w tych, w tych wszystkich ufolutków jak tylko można było. No, jeżeli chodzi o ten aspekt, jeżeli strzelaninka w strzelanice się dobrze strzela, no to jest dobrze tak jak na przykład w grach powinno się dobrze jeździć a nie jak nie, nie w Need for Speedzie no to tutaj w Halo to działa mhm. eee, testowałeś w ogóle multiplayerem? Eee, ja na multiplayera z Halo skończyłem skończyłem swoją przygodę na Halo mhm. od, trójce tak. od Halo trójki to nie tykam żadnego innego, bo po prostu to dla mnie Halo się zatrzymało na Halo trójce a reszta to jest takie jakieś podobne klony do Call of Duty, które chcą być jak Call of Duty, a nie Halo aha Rozumiem. Dobra, więc myślę, że Halo widzisz, no ja bardzo chętnie bym pograł w te Halo, no ale, no ale jest ekskluzywem dalej dla Microsoftu, więc no niestety nie mogę tego grać, a szkoda, a szkoda, bo no w trójeczkę świetnie się bawiłem, jeszcze jak miałem 360, a, a teraz no, już to no nie no. A orientujesz się, czy Halo 5 nie wyszło na 360? Nie, nie wyszło. Nie, nie, właśnie, nie to no właśnie, jest, jest ekskluzyw no. na Xbox ja wiem, ja wiem. który ma sprzedawać konsole, tak? No tak, tak, tak. I akurat twoim zdaniem chyba za bardzo nie będzie. No. Powiem tak, Halo Piątki fanom reklamować nie trzeba, bo oni wiedzą, co oni chcą, oni wiedzą, gdzie to kupią i, i co oni dostaną. A nowi, nowi posiadacze swoich konsol Xbox One'ów zakupią sobie strzelaninę, bo, bo powiedzmy sobie, pograli sobie w Destiny i im się mm. tam podobało, ale nie podobają się im za bardzo ten cały aspekt online i, i gi, gi, tego grindowania i innych takich pa, pa, patentów. No to praktycznie w Halo dostaną to, to samo, tylko że bez onnej, nie. Ja miałem no tak. takie śmieszne wrażenie. Tu oczywiście mnie pewnie wszyscy w komentarzach zjedzą i po prostu zmasakrują, ale słuchajcie, jak dla mnie takiemu prawdziwemu halo, to jest bliżej Destiny niż Halo 5. Takie jest moje odczucie. To, to niedobrze. To, to, to nie dobrze. Z tym, że wiesz, no nie oszukujmy się, no Destiny to jest. Robienie miliard razy tego samego, tylko po to, żeby mieć nowy miecz, tak? I znaczy ja mówię o jeżeli chodzi o poruszanie się, strzelanie, skakanie, o, o, o to, tak, mi chodzi, to To tak. No, w Destiny nie mogę się do, do tego w żaden sposób przyczepić, bo akurat ten, ten aspekt rozgrywki jest jak najbardziej dobrze dopracowany, tak? Ale samo to, jak to jest nastawione na czas twój i co ty w tym momencie zrobisz i co ty będziesz robił, no to jest słabe i zawsze będzie słabe i nienawidzę tego. No, ale wierzę, że Destiny jest. Boże, wierzę, że Halo, Halo tak jest bardzo dobrą grą i na pewno, gdybym, gdybym miał Xboxa, bym to brał w ciemno. Tak, to jest na, na ale naprawdę. Dlatego też jestem fanem, mimo wszystko, bo lubię uniwersum. No do, dokładnie, to jest to co powiedziałem, fanom tej gry nie trzeba przedstawiać, a komuś nowemu no to spokojnie, może, może sobie jak najbardziej kupić tą grę, bo to jest kawał dobrej gry, mm. e, dużo kontentu ma, bo tam przecież ma jeszcze multiplayer, ma kampanię na, na, na cztery graczy, tylko online, e, inne takie rzeczy, więc na pewno dużo czasu z tą grą spędzi, e, ale no tak. mi, ja osobiście się jakoś lepiej bawiłem w tych częściach Halo robionych przez Bungie, tak. Mm -hmm tak, tak, tak, tak. Eee, dobra, więc słuchajcie, więc jednak Banji robi to najlepiej. Eee, szkoda, że nie Destiny. Eee, dobra, myślę, że możemy temat Halo zamknąć eee, i Tomku powiedz nam jeszcze o kolejnych Twoich gierkach. Hmm, co ja bym tu mógł powiedzieć? Jeź o tych RPG-ach. RPGach. Tak, jeź o nich. Dobra, więc więc ogrywam Jestem w trakcie ogrywania e, dwóch ciekawych gier, czyli Wasteland dwójkę e, Directors chyba to jest cut mhm. taki pod tu ma fajny i druga gierka to jest Divinity e, Original Sin Enhanced Edition e, to obie gry były z, ufundowane kickstarterem e, na, na, na komputery i teraz się pojawiają w swoich lepszych wersjach e, na konsolę jeżeli chodzi o walkę w tych grach no to to jest to jest turowa gra, tak. Jeżeli, jeżeli walczymy z kimś to nie jest taki japoński RPG tylko to jest gra turowa gdzie wydajemy rozkazy jednostkom żeby przeszły na jakieś pole, zabiły albo coś, jakiś przedmiot użyły i tak dalej, i tak dalej, czyli to jest bardzo podobne do x -coma. i obydwie gry mają podobny podobny po, podobny Podobny klimat, jeżeli chodzi jak się w nie, w nie gra. Bo ogólnie obydwie gry, są, ob, obydwie gry są zrobione na silniku Unity i to niestety troszeczkę widać, ale jeżeli chodzi o grafikę, no to w tych grach jest to praktycznie e, umowna ta grafika mogłaby być, bo te gry polegają na czymś innym. Jeżeli chodzi o Waste 2, no to to jest powiedzmy sobie spadkowierca e, starych Falloutów. E, w stare Fallouty nigdy nie grałem. Nigdy mnie to jakoś za bardzo nie ciągnęło, mhm. ale chciałem sprawdzić co to jest i dlaczego to się tak bardzo ludziom podobało, a że lubię właśnie strategie turowe, no to zakupiłem tą gierkę i jestem zadowolony. No... Jesteśmy, Jeżeli chodzi o Westlanda, no to bierzemy kontrolę nad e, drużyną, którą sami stworzymy bądź wybierzemy już predefiniowane jednostki, obdarzamy je statystykami i wyruszamy na dochodzenie. Dochodzenie, e, które polega na tym, że ktoś zabił naszego naszego kolegę z oddziału, bo my jesteśmy taki, jakby powiedzmy sobie policją, policją e, post post w postapokaliptycznym świecie po wybuchach. E, broni atomowej, no po prostu kopia Falauta, tak? Jeden do jednego. Mhm. No i przemierzamy tam te wszystkie, wszystkie miasteczka w poszukiwaniu yy, zabójcy, tak? E, dobrze Tomku, e, powiedz nam e, w takim razie e, Wasteland 2. 2. E, Bardziej mi o tym powiedz, czy to jest taki RPG w stylu mamy pauzę po prostu i wydajemy rozkazy i gra rusza dalej i zadajemy damage, później przeciwnik zadaje damage, później znowu mamy pauzę, później znowu planujemy i tak w kółko? Tak, to, to jest tak jak powiedziałem na początku, jest to z, jeżeli chodzi o walkę, to jest strategia turowa, gdzie mamy punkty, punkty akcji, które możemy rozdyspo rozdysponencjować na, na, albo na poruszanie się jednostką, albo, albo na atak możemy to miksować, czyli albo poruszymy, poruszy, poruszymy się e, mało pól i po prostu zadamy większe obrażenia, albo na odwrót i tak mhm. podobno, tak. E, no no, e, bo e, tak, e, bo chciałbym się dowiedzieć e, z, z tą walką. Tam e, masz e, ile osób masz w drużynie? Cztery chyba, tak? czy więcej? Standardowo masz cztery postacie, ale podczas e, swoich przygód możesz werbować do swojej jednostki e, napotkanych e, różnie in, inne postacie możesz werbować i z tego co kojarzę, bo, bo nie mam wszystkich postaci zwerbowanych, tak jak mówię, no bardzo, bardzo krótko jak na te gry ograłem, bo w Islanda powiedzmy sobie dopiero mam jakieś 10-15 godzin a jak na tą grę to jest praktycznie nic e, mam w tym momencie sześć postaci Takie to są różne postacie Aha. Eee, I pewnie no tak jak w każdym RPG można je wymieniać Albo dołączać, albo odłączać e, W zależności od, e, od sytuacji e, Powiedz mi e, Tomku Czy tam jest dużo tekstu e, Pisanego, czytanego I du dużo wyborów Bo z, te, z tego co wiem, a zapatrywałem się na tą grę To wydaje mi się, że tam mamy Dużo e, dużo rzeczy, w których po prostu podejmujemy decyzje i te decyzje mają różny wpływ. Ja nawet nie, nie wiem, czy czasami jest tak, że możesz podjąć taką decyzję, że na przykład ktoś się odłączy. Tak, tak, no to, to, właśnie najbardziej mnie ciągnie w tych obydwu grach. No w Islandzie jest to zrobione, już na samym początku mamy taki bardzo trudny wybór, czy pomóc jednej osadzie, czy pomóc drugiej, os drugiej osadzie, tak, w jednej atakują bandycia, a w drugiej mamy wybuch, wybuch jakiejś tam epidemii, jeżeli chodzi o zmutowane rośliny. I od nas tylko zależy komu pomożemy i przez całą grę znaczy przez całą grę, przez tyle ile ja właśnie sobie gram to, to ma bardzo duży wpływ i to jest jeden z patentów mechaniki bo tej gry, bo rzeczywiście można poprowadzić rozmowę tak, że z napotkanymi ludźmi że, że albo coś od nich uzyskamy albo oni do nas dołączą albo po prostu włącza się walka i nie mamy włącza się walka i nie mamy praktycznie innego wyboru jak zabić, zabić postać tak? była taka fajna sytuacja spotkałem spotkałem handlarza, który miał naprawdę super przedmioty, no ale powiedzmy sobie za te przedmioty życzył sobie naprawdę dużo gotówki, której ja nie miałem. No i w innych grach RPG byście po prostu musieli z podkulonym ogonem iść dalej, i no tylko oblizać się smakiem jeżeli chodzi o te, o te przedmioty. No a w Westlandzie, tak samo w, The, w Divinity, możecie zrobić coś takiego, że po prostu zabijecie tą postać i po prostu weźmiecie sobie te przedmioty od niej, co będą Was interesować i tyle. I teraz pomyślcie sobie, patent, że w późniejszej części gry może się do Was odezwać jakiś ojciec albo syn tej postaci, którą zabiliście i która będzie wpływać na dalsze losy fabuły. Więc no, tych wyborów i, i, i, i różnych takich rzeczy jest w tej grze bardzo dużo. Każdą sytuację można na parę różnych wątków pociągnąć. No, jest czytania czytania, słuchania, bo trzeba zaznaczyć jedną rzecz, że w tych grach nie wszystko jest tak? No Większość czasu spędzimy na zaglądaniu w ekwipunek i, i czytaniu, co oni tam od nas chcą. Mhm. Eee, właśnie, i chciałem się dowiedzieć, bo widziałem, że Wasteland 2 jest, jest po polsku, a e, Divinity? Tak samo, te, też jest też, po polsku. Aha. No, no, no właśnie, to chciałem się dowiedzieć. E, dobra, na razie Wastelanda zostawmy. E, powiedz mi, bo widziałem na streama właśnie z Wastelandem, że ta grafika do najlepszych nie należy. Może miałem... E, ten Mówiłeś, że to jest na Unity i tak dalej i, i że to nie jest najważniejsze w tych grach, ale mimo wszystko, no... Miałem wrażenie, że przynajmniej będzie to dobrze wyglądać Czy powiedz mi, e, powiedz mi, czy te gry Są przynajmniej troszeczkę zbliżone Graficznie do Diablo, czy mimo wszystko Jednak Diablo wygląda lepiej nie, powiem Ci, że te gry są zbliżone bliżej do produkcji na telefony komórkowe niż no, na, na konsole. No. Ale jak ja jestem taka dziwka na grafikę i naprawdę to jest mój czuły punkt, że lubię dobrze wyglądającą grę, tak w tych mi to kompletnie nie przeszkadza, więc myślę, że ludzie, którzy wiedzą co chcą od, od strategicznej powiedzmy sobie gry RPG, ta grafika kompletnie żadnego znaczenia nie będzie miała. No jest ona poprawna, jest jest. Wiele lokacji, powiedzmy sobie, jeżeli chodzi o arenę walki w Westlandzie będzie się powtarzać, bo w momencie kiedy wchodzimy do trybu walki, poruszając się na mapie świata, to lokacje się losują na zmianę i czasem mamy widok lustrzany danego, danego obszaru walki, albo no, będzie się powtarzać. Tak? Jest, jest mało tego, tak samo obiekty, jakieś tam budynki, schody, to będzie się wszystko powtarzać, recyklingować ale fabula, fa, fa, fa, fabularnie wynagradza to, to, to powiedzmy sobie tą stratę w grafice, tak? No, jeżeli chodzi o grafikę, to Divinity o dwa oczka lepiej wygląda w stosunku do Wastelanda, Tam rzeczywiście jest takie typowe fantazji kolorowe, ładne, barwne. Na no, Wasteland sam sobie, no to klimat postapokaliptyczny, polityczny tak? gdzie, gdzie, gdzie jest praktycznie cały czas prawie piasek, no to to graficznie nie zachęca. Mhm. Powiem Ci szczerze Tomku, że ja się w ogóle bardzo cieszę, że te gry wyszły na konsolę, Słuchaj, no i właśnie to jest ten problem, to są gry nastawione na sterowanie na pc -cie. powiedz mi jak sprawa wygląda ze sterowaniem na konsolach, czy przyjemnie się to w, to w miarę gra na padzie, w jedną i drugą grę? Ogólnie, jeżeli chodzi o gry turowe na konsolach, no to ten gatunek jest idealny na pada, powiedzmy sobie tak. no xcom jak graliście, wiecie jak to działa. Tak samo tutaj to działa super. Te gry, te, te gry nie wymagają jakiegoś refleksu, jakiejś wyjątkowej precyzji podczas sterowania padem, więc bardzo fajnie to działa. Inna sprawa jest, jeżeli chodzi o ekwipunek i rozdzielanie tego wszystkiego, co wy tam zbieracie, a zbieracie, o Jezus, od groma i ciut-ciut i połapanie się w tych okienkach, statystykach jest, jest naprawdę, powiedzmy sobie, dobrym wyzwaniem. Z, z, lepiej, lepiej to wszystko działa w Wicelandzie, powiem wam tak, bo jeżeli chodzi o Divinity, to każdą postać, a możecie mieć ich cztery, Każdą postać musicie z osobna ubierać, yy, przekładać yy, przedmioty z jednej do drugiej. Jak jedna postać nie ma przedmiotu jakiegoś, to nie może go użyć podczas walki czy, czy innej takiej podobnej sytuacji, więc jest to strasznie upierdliwe. Tak spokojnie pierwsze, pierwszą godzinę poświęcicie, żeby ogarnąć, co tam się dzieje w tych, w tych statystykach i okienkach. tak? Mhm. Ale ale ogólnie bardzo fajnie się steruje nie ma jakichś większych problemów jak poświęcicie chwilkę ogarniecie się spadem w tym menu to, to potem śmiało gracie z zamkniętymi oczami tak. Mhm. E, dobrze e, Tomku ja już wcześniej trochę wiedziałem na temat tych gier powiedz mi tak szczerze czy e, bardziej byś polecił e, Westlanda, czy bardziej byś polecił Dwinity? jako, że te gry praktycznie są tym samym, ale się też znacząco różnią, tak? Jeżeli mm -hmm. chodzi o klimat, to, no to tutaj mamy z jednej strony fantazy, gdzie są orki, czarodzieje i na takie sprawy, a z drugiej strony mamy zmutowane robaki, jakichś rajdersów, co, co, próbują bandytów na, na, wiecie, na pustkowiach i klimat, klimat po wojnie nuklearnej a z drugiej strony gry praktycznie są identyczne, bo działają na tym samym silniku, wyglądają podobnie jest podobna perspektywa którą możemy troszeczkę sobie zmieniać tak kąt kamery możemy sobie troszeczkę ustawić i też jeżeli chodzi o od strony powiedzmy sobie gameplayowej są też podobne patenty na przykład wyobraźcie sobie sytuację gdzie wchodzicie do, do pomieszczenia i macie zamknięte drzwi tak, no to w innych grach RPG co, co robicie? Albo otwieracie je są zamknięte, no to ich nie otworzycie, no to musicie mieć jakiś klucz. Jeżeli tego klucza nie macie, no to możecie w 100% wypadków użyć swoją zdolność łamywacza, tak? Jeżeli macie za mały poziom łamywacza, no to dupa i tych drzwi nie otworzycie. Jeżeli chodzi o Wacelanda, no to te drzwi po prostu możecie rozpierniczyć. Tak? Albo rzucić granat, albo jakąś bronią rozwalić i po prostu wejdziecie. Tak czy jak chcecie wejść, no to wejdziecie. Mhm. A jeżeli chodzi o Divinity, to w sumie najważniejsze rzeczy, nie powiedziałem, tam cały patent polega na zabawie elementami Takimi jak ogień, woda, czary jakieś elektryczne. W skrócie wygląda to w ten sposób, że jeżeli mamy wodę i w tej wodzie znajdują się przeciwnicy, możemy rzucić tam czar elektryczny i tym samym porazić postacie. Tak, jeżeli, jeżeli coś się pali, możecie rzucić na to czar wody no i po prostu ugasicie. to I są różne kombinacje, tak jak papier, papier kamien, nożyce. I odnośnie tych drzwi, możecie te drzwi po prostu użycić czar, czar spalenia i spalić te drzwi, więc więc różnorodność jest jest tego ojejku, oj, oj i ciut, ciut. Może później, jak jeszcze troszeczkę więcej w to gram, na jakimś odcinku coś coś więcej powiem, bo naprawdę no teraz to, to ja nic jeszcze w tych grach nie widziałem, ale jest, są, są, są na konsolach w końcu jakieś takie fajne RPG, y, stricte i i to mi się bardzo podoba i na pewno dużo osób... Coś, coś znajdzie dla siebie w tych grach i trzeba też zaznaczyć, że jeżeli chodzi o ceny tych gier, no to jest to niższy przedział cenowy niż standardowa produkcja spokojnie możecie te obie, obie gry dostać za około 140-150 zł mm. e, ok, e, dobra e, słuchajcie, jeszcze, e, jeszcze na zakończenie e, Tomku chciałbym powiedzieć o poziomie trudności tych gier, jak e, Wasteland i jak e, Divine bo wydaje mi się, że jest, jest ciężko, przynajmniej po, powinno być ciężko. Jak to wygląda? No ciężko, jest, ciężko jest tak, jak sobie ustawicie poziom, poziom trudności. Aha, a w ten sposób. No. Poziom trudności możecie dynamicznie zmieniać w każdym momencie gry, czy to, czy to podczas walki, czy to eksploracji świata, czy podczas nawet ścieżek dialogowych, po prostu klikacie opcję, zmieniacie sobie poziom trudności. No chyba jest nawet 6 poziomów trudności w jednej i w drugiej grze ale na normalnym poziomie trudności powiedzmy w Divinity jest trudno, a w Wastelandzie jest w miarę ok, tak? więc w Divinity e, troszeczkę bardziej trzeba pokombinować, w Wastelandzie spokojnie można grać na normalnym poziomie trudności, ale no, ciekawe są te gry, no, to, tak samo poziom trudności nie zmienia się z tym, że jak e, spierniczycie sobie jakiegoś questa przez to, że niechcący kogoś zabijecie albo wybierzecie jakiś inny wybór i zamkniecie sobie e, dostęp do tego questa, no to po prostu punktu doświadczenia nie dostaniecie, a, a a misje pójdą dalej, więc to też taki jest e, fajny potencjik. Mhm. Dobra, więc myślę, że to tyle. Ogólnie polecasz obydwie gry, e, Tamku? Tak, jak najbardziej. Bardziej bym chyba polecił Wasteland'a, bo w niego się tak troszeczkę przyjemniej gra. Mhm. Mm, okej, okay. dobra, więc prawdopodobnie Wasteland'a właśnie kupię jako pierwszego e, dobra, e, to tyle słuchajcie drodzy słuchacze, jeśli chodzi o tematy growe, e, Tomek e, e, traci pomału głos, więc zostawiamy go teraz, więc Rafał, Rafał słuchajcie, teraz Rafał nam powie o, o pewnej rzeczy fajnej, technologicznej którą mu się udało znaleźć e, co to Rafał będzie? A to będzie telefon Niby mhm. nic specjalnego, ale może, może skoro nie wiesz, Krystian, to, to takie pytanie zadam, wiesz, trochę, trochę, żeby podkręcić. Czego byś oczekiwał od telefonu jako takiej innowacji, dużej zmiany, wiesz, nie tam czytnika odcisku palców, czy, czy, wiesz, czy jakiejś tam pierdoły yy, większej rozdzielczości, tylko jakiejś takiej dużej zmiany? Nie? No, znaczy, e, powiem ci szczerze, e, Tomku, e, Boże, e, Rafale, że problem bym miał, bo, bo, bo tak na dobrą sprawę e, widzisz, e, kupiłem sobie teraz tego OnePlus 2 i tak jak, tak jak sobie myślałem no, no słuchajcie, słuchajcie, no to jest e, normalny telefon, druga część czyli nowszy i tak dalej, ale tak na dobrą sprawę no te telefony zatrzymają się w miejscu i w sumie żadnych takich e, nowszych innowacji nie ma i nawet powiem Ci, że sam bym nie wiedział co, co bym chciał mieć w tym telefonie może, może, może na pewno opcja batery, baterii, tak, no ale z baterią jest problem i wiemy i w zegarkach i w laptopach i, i w telefonach, więc z baterią by było ciężko, więc szczerze Ci powiem, że nie wiem, ale chyba mnie czymś fajnym zaskoczysz wydaje mi się no, to powiem Ci tak. Dobrze powiedziałeś, w sensie, że wszystko już w tym telefonie, powiedzmy, jest wystarczająco, żeby on tam spełniał swoją rolę i jak najbardziej te wszystkie flagowce to mają, ale no na pewno mają mhm. też jedną wadę. Kosztują od groma pieniędzy, a są jednak dosyć kruche. Aha, o to a Ci chodzi. No. To też jest no, no. jakiś feature, nie? No i teraz no, powiedzmy no. sobie, że Motorola zapowiedziała i zaprezentowała niejako pod koniec właśnie października e, telefon, który nazywa się e, Motorola Droid Turbo 2. Taka jest e, oficjalna nazwa w Stanach <śmiech> Zjednoczonych, natomiast w Europie ma się nazywać Moto X-Force. A poza jakąś tam, no, całkiem niezłą oczywiście specyfikacją, jakieś 3 GB RAMu, stan Dragon 810, 32 GB pamięci lub więcej, ekran 2K i 5,4 cala rozmiar, no to taka typowa, dobra specyfikacja. Ma też mocną baterię, bo, bo aż 3760 mAh, plus tam bezprzewodowe no, no, no. ładowanie i to turboładowanie, tak, że te pierwsze 15 minut to ci tam wiesz, 30% naładują, czy, czy coś w tym stylu, ale najfajniejszy jest ekran. To jest jakaś ich innowacja. Ekran jest z pięciu warstw zrobiony, które się tam zaczynają od jakiejś, jakiejś cienkiej aluminiowej płytki. Jest podwójna warstwa płytki dotykowej, żeby ona tam działała. W każdym razie on testowali gdzieś tam go rzucając z 15 metrów na beton, wiesz, i że ekran nie pada, nie? i Jak gdzieś tam osiągnął on swój nazwijmy to no, graniczną wytrzymałość, w sensie, że się no, rozjebał po, po tym upadku y, gdzieś Aha. tam powyżej tych 15 metrów y, to też nie padł ekran tylko się wgniotła obudowa także tam uszkodziła płytkę scaloną tak? gdzieś tam płytę główną więc no, sprzęt się zapowiada ciekawie, no, nie mam informacji żadnych jeżeli chodzi o cenę no, ale powiem tak ja nie rozbiłem żadnego Telefonu, jedynie tablet, ale to jakiś yy, dzieciak, który był w gościach, powiedzmy mi go, mi go rozbił. Ja swojego telefonu nigdy nie rozbiję, a już miałem ich kilka, ale wiem, że są tacy, którzy po prostu no, każdy kolejny rozbijają tak. i robią to nawet co roku, tak? a nie co dwa lata. Mhm. Więc myślę, że będzie sporo osób, i, i, i wiesz, jak to w familiadzie ankietowani by powiedzieli, że najczęściej właśnie wymieniają telefony, bo im pękę ekran to to to będzie A, dla tak, nich tak, rozwiązanie tak, to, to, jest, to jest jakaś przyczyna e, więc wydaje się, że w końcu będzie e, telefon, któremu ta e, szybka nie padnie e, naj, najgorsze jest to Rafale, że no nie oszukujmy się, ale Motorola jest stosunkowo mało popularna wśród ogólnie telefonów. Na razie tak? jest mało popularna, ale... ale wiesz, Motorola bardzo mocno odzyskuje tą popularność, a wiesz, nie oszukujmy się, że OnePlus też nie jest popularnym telefonem, na pewno mniej popularnym niż Motorola, tak? Motorola to się ukryć. Tak, tak. A, a zwłaszcza wiesz na naszym polskim rynku, tak? Motorola G. Jest... Zdobyła tym pierwszym, wiesz, swoim modelem no niesamowitą popularność, potem druga mhm. generacja, trzecia generacja, ale ja, wiesz, częściej spotykam osoby z Motorola G gdzieś tam wśród jakichś znajomych czy nowo poznanych, przepraszam, osób niż, mhm. niż z jakimś, wiesz, koniecznie nawet Samsungiem, jakimś tam, powiedzmy S6, tak? Powiedzmy, no, mają Samsungi, ale najróżniejsze, tak, ale, ale nie, że konkretnie na przykład ten model, nie. I do tego stopnia, że przecież Motorola G teraz trzeciej generacji, która weszła do sprzedaży dwa miesiące temu, też jest bardzo fajna, między innymi tam wodoodporność jaką się jej zarzucili. Tylko, że wyprodukowali ją w dwóch wersjach. W jednej wersji ona ma 8 giga pamięci, co jest zdecydowanie za mało i, i tylko 1 GB RAMu, co też już przy, przy obecnym ciężarze aplikacji i systemu raczej nie zapewni jakichś tam dobrych wrażeń a jest druga wersja, która ma 16 giga i, i 2 RAMu, tylko że pierwotnie miała nie być sprzedawana w Polsce. No tak sobie wiesz tam wymyślili, nie? No i był sygnał taki wiesz gdzieś tam w internecie halo, nie? Że, że ona ma wejść do sprzedaży teraz jakoś właśnie w listopadzie czy, czy w grudniu ma już yy, być ta druga, ten drugi model, tak? Więc wiesz, ta Motorola mimo wszystko trochę jednak mm, nie wiem jak tam na całym świecie, no ale u nas na pewno na naszym rynku się odnajduje i zdobywa coraz większą popularność. Zasadniczo od roli widziałem więcej billboardów gdzieś tam na mieście, w Warszawie i w okolicy i w innych miastach niż, niż na przykład Samsunga. Tak? Mhm. Ale z motorolą to ja tak ogólnie kiedyś jak byłem troszeczkę młodszy, to skakałem z telefonu na telefon, po prostu chciałem mieć jaki jak najlepszy telefon na rynku. Od momentu jak kupiłem sobie iPhona, nie potrzebuję mieć takiej nie mam takiej potrzeby, bo mam taki telefon, który jest najlepszy na całym rynku. Tak ci się e... wydaje, tak ci się wydaje, no. <laughs> nie, ale słuchajcie, do czego zmierzam. E, Motorola mi się kojarzy zawsze z, z, taki, z takimi innowacyjnymi rzeczami. E, nie wiem, czy to Pierwsza Motorola, jaką ja widziałem, która mnie zadziwiła, to była Motorola, już nie pamiętam nazwę, ale ona miała tam jakiś dźwięk, który, który to nie był ani midi, MIDI ani, no, ani patent, nie? tylko normalnie. Dokładnie. I, I to było właśnie Motorola. Potem przyszedł patent, że oni jakiś tam fajny ekranik kolorowy wzięli, gdzie nie było 16 kolorów innych, tylko po prostu normalne już takie ekrany. I potem też Motorola zawsze kojarzyłem z tym faktem, że ona wypuszczała te telefony z klapką, te Razery, te V3, to no, one dziękuję. były po prostu tak cienkie, Dokładnie. I, I właśnie Motorola mi się każe z tym, że oni zawsze coś na rynek takiego fajnego wprowadzają, co inne firmy zapominają. I teraz mówisz o tym ekraniku, który się nie bije yy... Wiecie, że większość firm właśnie zarabia na tym, że te ekraniki się biją, bo istnieje wtedy serwis, wymiana, tak? Kupują nowe, nowe ekraniki albo futerały i inne takie sprawy, żeby się zabezpieczyć przed tym. A tutaj Motorola jakby sobie tak strzelała gola, tak? Nie sądzisz, że tak troszeczkę to może być? Ja nie sądzę, że to jest strzelanie gola, wiesz, bo bo bo... Gdyby to było strzelanie gola, to. Znaczy wszystkie... dla, dla nas to jest jak najbardziej nie, dobre. Chodzi mi nie? o to że zobacz. Są przecież firmy, i to nie chodzi mi w tym momencie o jakiś telefon, wiesz, w kategorii Samsunga, Solid, który, który tam jest po prostu, wiesz, malutki ekranik kolorowy, wiesz, i, i w gumowej obudowie. Tylko są smartfony w w takich grubszych obudowach, wiem, że i Samsung robił, wiesz, że normalnie ma, ma Androida i Caterpillar. Podobno teraz jakiś telefon ma wypuszczać wiesz, no takie, które są po prostu przystosowane do tego, żeby, żeby się niszczyły, tak? Jeżeli ktoś chce, to może sobie coś takiego znaleźć, nie? No tak, tylko że to są, właśnie tak jak powiedziałeś, telefony takie bardziej specjalizowane, że raczej normalny konsument nie, nie, nie wyciągnie w trajtku czy, czy wśród ludzi takiego, takiego Monstera, tak? No bo są telefony, które potrafią nawet, po nich koparka potrafi przejechać i tam tylko otrzepią kurz i dalej, ale, ale tutaj no. to raczej mówi, że to będzie. No tutaj i tutaj jest to inaczej to... zupełnie zrobione, ale wiesz, no. To ma powodować większe zainteresowanie na rynku, tak? I, I większą sprzedaż przede wszystkim, no. Biorąc pod uwagę, jakie marże są wiesz na tych sprzętach, przecież te telefony kosztują, wiesz, Samsung jest 6 po 3,5 tysiąca złotych. No, kurwa, to, to są wiesz, ogromne pieniądze, tak? Jak za, za coś, co i tak wiesz, że niedługo wymienisz, nie? I, i że ci się zniszczy, bo po prostu tego używasz. Biorąc pod uwagę, ile używasz, powiedzmy, tego telefonu i że na przykład, nie wiem, za, za konsolę z paroma grami no, też dajesz dużo pieniędzy, no to okej. Okay. Yy, można, można, powiedzmy, przepłacać tam za te telefony, ale to i tak jest bardzo dużo. Tam jest, wiesz... Najlepszy przykład tego telefonu, co Krystianowi co, co poleciłem, co, co nie, nie wiem, czy nie było mówione tak, na podcaście, ale Krystian wtedy po po, naszej, po mojej poradzie sobie najpierw kupił OnePlus One, teraz zadowolony, wymienił sobie na OnePlus 2 i, i super, tak. A i ten telefon jest tańszy, pomimo że no jakby z tych samych jest zbudowanych gdzieś tam najlepszej specyfikacji podzespołów, tak. Reszta to jest marża, to jest zarobek, marketing i to wszystko. To samo jest gdzieś tam w iPhone'ie, nie? No to jeżeli tutaj jest ten zarobek, no to warto jest mieć coś w tym telefonie, czego wiesz, wszyscy będą pragnęli, wszyscy będą chcieli, tak? Na tym ma działać marketingi, wiesz. Co generacji masz jakąś głupotę, tak? Że, nie wiem, jakieś te liczniki kroków i tak dalej, że klapki tam zamykane z dziurką, kurwa, w środku, wiesz, jakby to komuś było potrzebne, wiesz, poprzednia generacja, to wszystkie musiały być wodoodporne, chociaż teraz już nikt na to nie zwraca uwagi, czy ten telefon jest wodoodporny. Teraz, wiesz, Jedni poszli w te krawędzie, tak. iPhone zrobił, że, że, że ma mocniejszy dotyk. No, no spoko, nie? O tym się już mówiło bardzo dawno, że takie rzeczy wiesz, mogą wchodzić, no ale. Ale czy to zmienia wiesz postać rzeczy, że ten telefon faktycznie, nie wiem, inaczej się go używa, że coś się zmienia? Nie, bo to już nie są, nie ma takiej mocy marketingowej. Samsung teraz S6 się podciągnął mocno w wynikach finansowych sprzedaży, ale S5 nikogo nie przekonywała, tak? Dobrze się sprzedawała, ale to nie było to tempo, które, do którego wcześniej powiedzmy przyzwyczaili, jeżeli chodzi o to, ile milionów tych telefonów się sprzedało. Więc wiesz, dla mnie wprowadzanie takich innowacji uważam, że, że jest świetnym tematem. Tym bardziej, że jeżeli to ma, jest jakieś opatentowane, a nie wykluczone, że oni to opatentowali, to mogą kosić na tym kasę, tak jak wiesz, no Gorilla Glass, tak? Który jest no, firmą, która nie produkuje telefonów, ale robi szybki do wszystkich telefonów praktycznie, nie? Mm -hmm. Tak. Uh, słuchajcie to tyle chyba jeśli chodzi o, o nowy telefon, trzymajcie rękę na pulsie zobaczymy kiedy Motorola to wypuści ile to będzie kosztowało ale pamiętajcie, że to jest chyba taki jeden z pierwszych telefonów, które faktycznie mogą nam zaoferować to, że nie będzie trzeba wymieniać szybki eee, to już to wszystko przed nami pewnie w przyszłym roku eee, dobra słuchajcie, to teraz ja coś powiem, dawno nie było planszówek więc ja powiem o planszówce, patrzyłem o czym wam mówiłem, o czym wam nie mówiłem więc nie mówiłem wam na pewno o tym o czym Wam dzisiaj powiem, czyli nie mówiłem Wam o agrikoli. E, słuchajcie, może zacznę od tego, że e, dawno, dawno temu chciałem sobie pograć fajną planszówkę e, i ktoś mi ją polecił, żebym sobie ją ogarnął. E, wziąłem pudełko do ręki i tak e, trzymam to pudełko w ręku i tak, kurczę, nas z 5 kilo waży. E, dosłownie, tam jest naprawdę od groma elementów, ton elementów. E, E, tak czy siak wziąłem tą planszówkę i o niej wam powiem. Słuchajcie, to jest jedna z takich planszówek, w którym... Ja akurat ją bardzo lubię, może to nie jest żadna moja ulubiona planszówka, ale bardzo ją lubię, ale mam dużo znajomych, który, którzy twierdzą, że to jest najlepsza planszówka na świecie. E, mogę się z nimi zgodzić, bo na pewno oferuje dosyć nietypową rozgrywkę e, i inną, e, inną... Czemu, to zaraz wam powiem. Słuchajcie, cała opcja polega na tym, że macie sobie swoją farmę, w której macie dwóch członków rodziny, kobiety i mężczyzna. Chociaż to nie ma znaczenia, ale, ale, ale ogólnie tak jest. Przeciwnik ma to samo i wasze zadanie, wasze zadanie polega na tym, żeby, żeby powiększać swoje gospodarstwo poprzez sianie zboża, poprzez hodowlę zwierząt, no i mniej więcej rozbudowywanie też własnej, własnej chaty, polepszanie jej i ewentualnie e, tworzenie nowego potomstwa, które wam e, będzie też dalej pomagać w, rozry, w rozgrywce. E, I cała opcja polega na tym, żeby mieć wszystkiego jak najwięcej i os wygrywa osoba, która będzie miała wszystkiego jak najwięcej. I... E, jak będziecie to robić? Macie dwóch członków rodziny, macie, dajmy na to, kobietę i mężczyznę, chociaż w grze nie ma to żadnego znaczenia i wysyłacie ich na planszę, na której znajdują się różne rzeczy, różne surowce, drewno, drewno trzcina, czy kamień, czy różne rodzaje akcji, czyli dajmy na to przebuduj swoje izby, czy je powiększ, czy użyj dużego albo małego usprawnienia. A, bo cała opcja polega na tym, żeby e, mieć tego jak najwięcej, e, mieć jak najwięcej zwierząt e, i, e, i po prostu e, powiększać sobie całe e, te swoje gospodarstwo. E, cała opcja polega na tym, dlaczego w ogóle ta gra jest bardzo losowa e, i inna. E, ponieważ każdy dostaje po 7 małych usprawnień i 7 pomocników macie 14 kart na ręku i możecie z nich korzystać i dzięki, tych kar dzięki tym kartom możecie robić bardzo fajne kombosy, które później wykorzystacie, żeby przyspieszyć budowanie swojego gospodarstwa przeciwnik oczywiście będzie robił to samo wybieracie tylko 7 kart ale w całej grze jest ich koło 500 600. Ja powiem wam szczerze, że na pewno grałem w tą grę bardzo dużo razy, ale połowy kart to nawet nie przeczytałem co one robią, bo naprawdę w tej grze je, tych kart jest odgroma i przez co każda rozgrywka jest inna, bo waszą taktykę kombinujecie w zupełnie inny sposób. No i macie poszczególne rundy, mamy 14 rund z tego co pamiętam. Wiem, że bodajże czwarta, siódma, dziesiąta, 13, i czternasta runda kończy się żniwami, czyli w tym momencie musicie wyprodukować jedzenie dla swojego potomstwa e, i do całej swojej rodziny, musicie ją nakarmić e, i musicie po prostu o tym pamiętać. W żniwach też powiększa się wasze gospodarstwo poprzez ścinanie zboża czy warzyw i poprzez e, e, powiększanie waszych stad, czy to będzie krowa, owca, czy... E, czy inne trzecie zwierzątko, już nie pamiętam e, dzik, dzik, to był dzik e, tak czy siak e, naprawdę polecam wam tą grę praktycznie e, może być to właśnie taki malutki minus że jest mała e, mała integracja z przeciwnikiem praktycznie jego ruch nie ma znaczenia na wasz ruch, ewentualnie to, że zajmuje wam jakieś pole na planszy, no to, no to wy już nie możecie tego pola brać, ale tych pól jest naprawdę dosyć sporo, więc jeżeli gra się w dwie osoby, to praktycznie nie przeszkadza to w żaden sposób. Jeżeli gra się w więcej osób, bo gra jest do pięciu osób, to ewentualnie może ma to jakieś znaczenie. Chociaż dochodzą do dodatkowe karty tych pól, ale, ale ta zależność między wszystkimi graczami jest stosunkowo mała, więc, więc praktycznie można powiedzieć, że, że gracie sobie sami E, też w sumie ten przeciwnik wam za bardzo e, nie psuje opcji e, w ogóle co ciekawe to jest jedna z niewielu plaszywek, w której można grać samemu można sobie, w instrukcji jest napisane że są pułapy punktów i możecie po prostu sobie grać samemu i starać się e, z tych kart właśnie i z tego wszystkiego rozkminić tak żeby tych punktów mieć jak najwięc, najwięcej pod koniec gry e, co wam jeszcze mogę o tym powiedzieć e, powstał w ogóle bardzo fajny bardzo fajny dodatek do tej gry nazywa się Torfowisko tam troszeczkę zasady się zmieniają, aczkolwiek mam go w domu ale jeszcze nie miałem okazji go spróbować wiem, że zasady mniej więcej w nim z nami pamiętam i bardzo fajnie nam urozmaicają rozgrywkę, jednak jednak powiem wam szczerze, że do końca nie wiem, czy on się sprawdza Eee, więc o tym Wam nie powiem. Eee, myślę, że Agricole mogę polecić w sumie każdej, grze, yy, każdej osobie. Nie znam osoby, która powiedziałaby, że ta gra jest słaba, czy ta gra się jej nie, nie podoba. Na ogół 99% osób powie, wa powie Wam, że ta gra jest bardzo fajna. Jeżeli lubicie planszówki, to musicie koniecznie sprawdzić Agricole, bo, bo jest dobra, bo jest dobra, bo po prostu jest dobra. I ja wiem, że jest dobra. Grałem w, w bardzo dużą ilość planszówek i zawsze przyjemnie się wraca do tej planszówki eee, oczywiście trzeba też mieć trochę czasu, w zależności od graczy, no tak z półtorej, dwie godzinki to tak lekko eee, jest bardzo przyjemna, ma bardzo ładne grafiki, ma dużo opionków e, tych wszystkich e, tych wszystkich zwierząt e, i powiem wam, że to są bardzo dobrze wydane, wydane pieniądze. Ja z tego co pamiętam dałem za nią 180 zł. Myślę, że ona coś ko tego kosztuje. Ale jeżeli gracie w planszówki no to, no, to musicie to spróbować. Bo to jest ścisła światowa czołówka. I jest naprawdę dobra. Chłopaki, czy macie jakieś pytanie do... E, Agrikoli, czy możemy jechać dalej? Ja mam. Ja mam pytanie Jedziesz? do ciebie, no no. bo powiedziałeś, że ta gra ma pierdyla elementów i, i, i ogólnie moja przygoda z planszówkami polega na tym, że kiedyś za mało lata z kolegą bawiliśmy się w planszówki złap mysz albo inne takie rzeczy i raz pewnego dnia przyniósł do domu taką właśnie mega rozbudowaną grę planszową i no no. zaczęliśmy się w to bawić, zaczęliśmy to rozkładać, na początku było tak, o kurde ile tam jest tego wszystkiego, wszystko zaczęliśmy podziwiać, każdy pionek, wiecie, drzewko, kartę, tu przedmioty, tutaj jakieś inne rzeczy, tu naklejki e, i ogólnie skończyło się na tym, że mieliśmy więcej zabawy przy rozkładaniu, bo pograliśmy 5 minut i stwierdziliśmy, że gra jest do niczego, nie? E, no. Jak to jest z, z tą grą, czy, czy masz lepszą no, zabawę nie. podczas rozkładania, czy, czy podczas no. grania? Nie no, Tomku, bez przesady, no jeżeli rozkładamy. Składasz grę 5 minut, a gracz w nią 2 godziny, no to, no to sam sobie odpowiedz na to pytanie. Nie, nie, nie, tutaj w sumie powiem Ci, że to rozłożenie jest proste. Widzisz, ja, ja, ja na ogół prowadzę całe rozgrywki, jeśli gramy w ogóle w jakiekolwiek planszówki, więc tak na dobrą sprawę nikt mi w tym nie pomaga, ja ją sam rozkładam, więc no nie ma takiej opcji, żeby ktoś mi powiedział, że się dobrze bawi przy tym, jak ja ją rozkładam, no bo, no bo mówię, zawsze ja rozkładam planszówki, szczególnie że one są moje i, i po prostu staram się o nie dbać i mam sobie ładnie wszystko posegregowane, więc na ogół e, ja to wszystko roz, rozkładam, znaczy tutaj czegoś takiego nie uświadczysz, tak? E, prędzej, prędzej, prędzej wiesz, ja, ja, bym, ja bym ją rozkładał no nowym, dajmy na to graczom, dajmy na, na przykład tobie i przy okazji ci jeszcze tłumaczy, więc ty byś w ogóle jarał się tym, co masz i tym, co dostajesz do ręki i starał się w ogóle to zrozumieć same zasady tutaj akurat aż tak dużego rozkładania nie ma jest sporo tych elementów i faktycznie one on się dokłada co rundę i, i się je wystawia ale, ale to raczej no nie masz prawa tak mówić żeby tutaj to mogło w jakikolwiek sposób jarać ja muszę tak, kiedyś tak. ogólnie spróbować pograć właśnie z jakimiś ludźmi, którzy siedzą w tych tak planszówkach, tak no, tak na, na poważnie. Stawałaś. No, no no ty, Bo ogólnie z otoczenia ty, nie mam z kim, O, że tak powiem. Nikt się aha. w takie coś nie bawi, a, a samemu kupować nie będę, żeby tam z kimś spróbować, bo bo może to się źle skończyć i mogę się zrazić do planszówek. Tak, a chciałbym znaczy, spróbować, bo to, bo no. fajnie to, kurczę, to brzmi fajnie, jak tak właśnie te, się patrzę na te wszystkie spotkania, jak ludzie opowiadają, grają, jakie tam właśnie różne rzeczy są i tak naprawdę w moim zdaniu chyba bardzo blisko tym pluszowym gier do ogólnie do każdego, do każdych gier RPG tak naprawdę, nie? Podobne tak, samo. No. E, tak, zresztą e, Tomku, no nie oszukujmy się, ale jest masz dużo, e, jeżeli chcesz na, naprawdę coś spróbować, no to przecież e, wiesz, no wiadomo, że zawsze gra się w towarzystwie lepiej, ale przecież wyszło parę karcianek na konsole też, tak? E, czekaj, czekaj, e, już już nie nawet na nie mówię. tego, co się orientuje, pójść do padbaru pad i się tam gdzieś z kimś spróbować spiąć, dopiąć komuś do ekipy? Na planszówkę? Nie mam pojęcia, czy grają tam w planszówki. Mi się wiesz? coś wydaje, w... że, że, że grają. Że to nie jest tylko... Że... Wiem, że mają, ale czy grają, to nie mam pojęcia, bo mimo wszystko trzeba mieć na, na to stoły. Powiem wam, że niektóre planszówki, to jak się rozstawia, to, na, to naprawdę trzeba mieć stół. Ja mam jedną planszówkę. Chyba największą planszówkę, jaką mam, to jest Arkham Horror. To jest taka magia i miecz, tylko w takim świecie takim trochę... Eee, kurde, nie chcę powiedzieć z tym steampunkowym, takim nor, nie, to jest taki świat nor, ale no, takie mroczniejsze klimaty, Dracula, tego typu rzeczy. I powiem wam, że plansza, samo rozłożenie planszy nie mieści mi się na stół, bo jest ogromna ta plansza, a ja już się nie mówię, że każdy ma karty postaci z różnymi elementami. I po prostu, e, jeszcze ja nie mówię o dodatkach, które się do tej planszy dostawia, więc na ogół na, na te planszę trzeba mieć e, dużo miejsca, więc e, niestety, ale na ogół gra się na ziemi, a co wiecie, jest stosunkowo nieprzyjemne, no? Wiecie, co ja bym sobie tak z miłą chęcią kiedyś spróbował zagrać. Nie wiem, jak, jak to się tak fachowo nazywa, ale chodzi mi o to, że macie mistrza gry, który, który ma całe zasady gry przed sobą, zasłonięty jest tą kartką, inni ludzie tworzą sobie postaci i, i zaczyna no, no się opowiadanie literatura. gra, tak. No dokładnie. Warhammery Earth Down, pamiętam, czytałem do 100-stop. W podstawówce kolega zawsze miałem. Wybrać, ja tak samo, jak, jak się jechało 8 godzin do Zakopanego na, na, na jakieś wycieczki, to było idealne. E, ja mam plan, żeby jakąś planszówkę taką powiedzmy bardziej rozbudowaną, fabularnie. Tu, coś takiego jak tutaj, znaczy z jakąś historyjką, tak? w sensie mm, tak jak, tak jak no. teraz przedstawiasz właśnie ograć w niedługim czasie, bo, bo, bo gdzieś tam właśnie, tak jak Tomek mówi, że trzeba kogoś mieć tam w swoim otoczeniu, mm, to mam, mam już taką osobę i, i spróbuję się tak podpiąć. Natomiast ostatnio w planszówkę graliśmy, nauczy, znalazłem znajomych, z którymi tam można coś po, poklikać. Eee, niestety albo istety są to takie gry raczej prostsze w stylu nie wiem, liczbowych też planszowe, też jakieś kostki, ale wiesz takie, nie wiem, liczbowa wersja Skrabla, tak, coś w tym stylu, kup, nie wiem, czy grałeś aha, w Rumikuba kiedyś nie, to, to, to, to są takie lekkie, wiesz, delikatne gierki przyjemne. Lekkie, wieś. delikatne, ale bardzo fajne, bo strasznie, znaczy ja akurat lubię matematyczne takie gry, gdzie, wiesz, gdzie musisz sobie tam odpowiednio wyobraźnie jakąś tam liczbową stworzyć. Rumikub to już jest gra, która ma 45 lat, bo, bo to jest z 80 roku hmm. wymyślona, ale wiesz, zasady są takie fajne, proste, przystępne i ogólnie chodzi o to, żeby wiesz, pozbyć się wszystkich klocków z liczbami, które, które tam na starcie pobierasz. Jak nie możesz nic na stół wyrzucić, to dobierasz klocek. Jak... To tak jak dominot. Trochę. trochę jak dominot i w zasadzie to jest domino tylko w czterech płaszczyznach. wiesz, Bo schodzić z klocków możesz poprzez układanie jakichś wzorców liczbowych, które polegają na tym, że co najmniej trzy co najmniej trzy klocki ustawiasz ale to jest albo ja to tłumaczyłem jak, jak wprowadzałem kolejną osobę w te zasady gry że to jest tak jak w pokerze nie? albo ustawiasz kolor, albo ustawiasz pary czyli, czyli muszą być albo trzy takie same liczby ale w różnych kolorach, bo tam są cztery kolory dla kompletów liczb więc albo powiedzmy trzy jedynki różnego koloru, albo tego samego koloru 1, 2, 3 ustawiasz, nie? I dopiero wtedy to możesz położyć, ale do czegoś, co już leży na stole, możesz sobie swobodnie tego samego koloru dołożyć, wiesz, czwórkę, piątkę, szóstkę i tak dalej. I najfajniejsze jest w tej grze to, że dowolnie możesz przerabiać to, co jest na stole, nie? Czyli, wiesz, masz piątkę, a ktoś ma ułożoną, wiesz, od jedynki do ósemki w tym samym kolorze, nie? Znaczy nie ktoś, bo to już jest na stole, więc to, to jest wspólne. Wiesz, możesz sobie rozdzielić to tak, żeby było wiesz, od jedynki do piątki zostało i od szóstki do ósemki i tam jeszcze wrzucić swoją drugą piątkę nie, albo wiesz, komuś tam popsuć szyki więc tutaj fajnie się robi taka rozgrywka powiedzmy więcej na pewno jest manipulacji na, na planszy niż w jakimś takim skrablu czy, czy, czy domino, bo, bo to co już jest nigdy takie nie zostaje, tylko właśnie są te zmiany nie i, i szybko trzeba reagować, wiesz, żeby ktoś ci nie zepsuł tego układu, bo po powiedzmy masz coś zaplanowane to fajna gierka jak, jak nie macie jeszcze takiej weny, żeby, żeby wejść w fabułę to Rumikup jest fajny mhm. e, no, dobra słuchajcie, myślę, że będziemy kończyć z tematem planszówek jak słyszeliście mamy fajne planszówki jedziemy dalej Rafale, byłeś na czymś nie, nie byłeś na czymś w kinie jest, jest dostępna po prostu już ładna jakość pewnego tytułu. Co oglądałeś, Rafale, w takim razie? To w kinie było wakacje. No okej, okay, w kinie było wakacje, akurat widziałem, że pojawiło się na naszych ulubionych portalach, w których oglądamy filmy, więc o czym chcesz powiedzieć, Rafale? Ja bym powiedział o tym filmie bardziej w kategorii premiery Bonda, która, która chwilę temu miała miejsce i mhm. o ile Kraga Dawida całkiem, całkiem lubię i szanuję jako tego Bonda, to jednak yy, nie oszukujmy się, to są całkiem fajne filmy, te Bondy, ale no na pewno nie mają tego klimatu starych Bondów. Mhm. No nie. Kompletnie. A powiem krótko, jeżeli, jeżeli ktoś lubi te klimaty starych Bondów, to właśnie film The Man from Uncle jest, jest dla niego, to jest film reżyserii Gaia opowiada jakąś tam szpiegowską historyjkę, gdzie dwóch agentów z dwóch różnych obozów, czyli, czyli Amerykanin grany przez aktora z człowieka ze stali, no, no. pięknisia naszego i, i drugi jest Rosjaninem, są jakby zmuszeni do współpracy przeciwko wiadomo, jakimś tam komuś, żeby, żeby uratować świat, jakąś tam coś, odzyskać bombę, czy, czy jakąś tam inną rzecz, nie? W każdym razie jest tam jakaś historyjka opowiedziana, ale jest to bardzo fajnie zrealizowane, jest świetny balans pomiędzy akcją, pomiędzy humorem, pomiędzy powagą, wiesz, tak wszystko jest fajnie dopasowane. Są oczywiście jakieś tam momenty takie, że wiesz, że, że cię film zaskakuje, nie, że, że nie przewidujesz go od początku do końca, wiesz jak to będzie, kto będzie dobry, kto będzie zły i, i, i tak naprawdę kilka razy w przeciągu tych tam niecałych dwóch godzin można się miło zaskoczyć. Fajnie są odwzorowane te lata 80 -te, jakieś, wiesz, budynki, samochody, pierwsza scena, wiesz, Berlin, Mur Berliński, nie, to wszystko jest bardzo fajnie odwzorowane i, i jest też fajnie nakręcone, wiesz, nie ma, nie ma tutaj yy, Michaela Beya wybuchów takich, wiesz, kolorów po prostu wszystkiego takiego podkręconego na maksa, tylko, tylko jest to po prostu Stylistycznie taka, taka kamera i kolorystyka, wiesz, zachowana właśnie odpowiednia dla tego kina lat 80. I dla fanów Bonda, to i w ogóle tego typu kina klasycznego, to jak najbardziej polecam. Fajny, dobry film, dobre kino. E, tak, ja wiem, że e, pamiętam o tym filmie i wiem, że będę chciał go bardzo obejrzeć e, szczególnie, że w trailer mi się stosunkowo podobał e, słuchajcie i to jest tyle Rafa wam poleca, szczególnie jeżeli jesteście fanami Bonda, e, ten tytuł e, słuchajcie, ja jeszcze na zakończenie e, już, już odcinka e, chciałbym coś zahajtować. E, Hater Zone e, słuchajcie, nie wiem czy słyszeliście e, mam nadzieję, że, że słyszeliście co wymyśliło sobie Sony. Otóż pod koniec bodajże, tego roku, koło grudnia wydaje mi się, powstaje wychodzi nowy headset. No nowy headset od, od Sony do koniec 4 grudnia w całej Europie nowy headset. I słuchajcie. Ja jestem użytkownikiem poprzedniego headsetu to headsetu, z którego jestem w miarę, w miarę zadowolony. Jest on duży, stosunkowo wygodny, jakość jest niezła, nawet bym powiedział, że bardzo dobra, rozmowy prowadzi się na nim bardzo fajnie, jedynie czas baterii jest dosyć słaby, ale no już zdążyłem przyzwyczaić, staram się go, żeby był zawsze naładowany do 100%. I słuchajcie, Sony Sony sobie wymyśliło inny headset, nowy headset. Nie wiem znaczy, czy tego będzie... nawet headsetem nawet nazwać nie można. Znaczy w, słuchaj, no, no w teorii jest to napisane, że to jest headset tak? Słuchajcie. ten headset wygląda jak normalne douszne słuchawki, czyli takie no, normalne dokanałowe słuchawki. Pchełki. E, pchełki, o właśnie chciałem powiedzieć pchełki e, na dole mamy bardzo fajnie, bo możemy sobie przyciszać go e, przygłaśniać i rozmowę i dźwięk z gry e, poza tym możemy go oczywiście wyciszyć, mamy jeszcze możliwość e, mamy jeszcze możliwość e, e, podłączenia go do standardowo do innego sprzętu ponieważ koń, końcówka jest taka sama i e, czym się jara Sony jara się jakąś super opcją wyciszania całego otoczenia tak? nie wiem, jest tam jakiś sterownik czy coś jest dobudowane w tych słuchawkach że na wszystko fajnie wycisza i jest świetnie no to działa na zasadzie wiesz, że, że mikrofon zbiera dźwięki z zewnątrz i w tym samym momencie ci puszcza, wiesz, zupełnie odwrotne dźwięki w fali, przez co wiesz, je wygłusza, mhm. nie? no to działa, to jest wiesz no, w słuchawkach normalnie muzycznych które tam kosztują po kilkaset złotych, takie, takie systemy jak najbardziej możesz, możesz złapać mm -hmm. e, tak, słuchajcie e, to o czym Rafał mówi to właśnie nazywa się to Audio Shield Audio Shield w sumie e, i właśnie to, to nam fajnie to wycisza tylko właśnie, że przez ten nie wiem, tak tu jest, tak przynajmniej jest napisane, że to właśnie przez tą innowację wyobraźcie sobie, że nasze pchełki słuchawki, w ogóle pchełki mają akumulator żeby było śmiesznie, akumulator starcza na 15 godzin po tych 15 godzinach trzeba ładować słuchawki, które moim zdaniem nie powinny zużywać w ogóle energii i chcę właśnie schajtować opcję nie dość, że tą, że niestety te słuchawki są na akumulator, co jest dla mnie w ogóle bardzo, bardzo dziwnym pomysłem, co może cenę tego urządzenia, bo słuchajcie, one będą kosztowały prawie 400 zł, 400 zł za pchełki, nawet z rewelacyjnym wyciszaniem otoczenia, no to moim zdaniem jest stosunkowo zbyt drogo, szczególnie, że ten poprzedni model, ten który mam, tych słucha te słuchawki właśnie, te, te już całe, du duże słuchawki, to one naprawdę są dobre i wydaje mi się, że nawet będą lepsze niż ten nowy headset od Sony. I powiem wam, że szkoda. Szkoda w ogóle, że cena jest taka duża i no ten akumulator... Czy jeżeli nie byłoby akumulatora, to nie byłoby opcji, żeby to zostało wyciszone? A wiesz czemu oni być, tam dorzucili akumulator? Wiesz no. czemu? Bo, jak, bo, te, bo te słuchawki są normalnie hmm. przez Jacka 3,5 mm podpinane pod szoka czwartego. No dokładnie dołu. tak. A przecież... Jack chyba 3,5 mm, nie ma żadnego zasilania, tak? A czy... Nie, no daje Ci tyle, ile daje na słuchawki, ale nie, nie jest w stanie Ci właśnie zasilić tego urządzenia. dodatkowych no, funkcji. No, no, tak, ci, tak, nie tak, mówi, no tak, tak, tak. Nie umiecie się bawić. Chodziło mi o to, że jakby podpieli te słuchawki, jeszcze miałby prąd brać do wyciszania, co przecież ten pad by trzymał 20 minut. Padby chodzić... <głos> tak, tak, tak. Ty... To też, to... Ale, no? yy... Powiem ci tak, no moim zdaniem, już lepiej było zrobić, jeżeli wiesz, rzucają za, za, za takie pieniądze wiesz, słuchawki, to po prostu, żeby one wiesz, łączyły się bezprzewodowo tam przez Bluetooth. I przecież i tak dźwięk idzie przez Bluetooth, dopada, więc nie można mówić o tym, że jakość wiesz, byłaby lepsza albo gorsza, no bo po kablu niby jest zawsze lepsza, ale to jest bez sensu. Że, że najpierw jest bezprzewodowa, jeszcze potem przez kabel, i powinny to być słuchawki bezprzewodowe, wiesz, pchełki takie z możliwością nie wiem albo luźnego wiszenia, wiesz, tam akumulatorka na karku, albo z takim jakimś pałąkiem, co wiesz, sobie na szyi tam leży za, za, za uszami, nie. Bo przecież takich słuchawek, wiesz, nie brakuje i, i, i byłoby w porządku wszystko, wiesz, I tam by sobie był akumulatorek, one byłyby bezprzewodowe, ty byś się nie wkurwiał, że musisz je, wiesz, wyjmować i odpinać, jak składasz, pada, jak ci się wczytuje gra i, wiesz, i idziesz do lodówki po coś, nie? No tak, tak, tak, tak, tak, Dla, dlatego, e, słuchajcie, no, no mnie te usłuchawki kompletnie nie interesują, może kiedyś, kiedyś. szczególnie że jestem posiadaczem poprzedniego modelu, to, to już w ogóle tym bardziej, a cena za pchełki, za, no, za cena 4 stówy, no to, no to dużo, no, no moim zdaniem jest to stosunkowo dużo i tutaj e, hejtuje Sonego. może ktoś to kupi, na pewno ktoś to kupi, ale... Ale, ale no, Sony ma takie pomysły z dupy, nie? Słabe, to jest to jest akurat słabe. No, no ma, ma. ma, ma. Słuchajcie, wszystko jest dobrze. W końcu to Sony idzie. w końcu to Sony. No oni no, tak mają, wszystko idzie fajnie, wszystko idzie dobrze, mają ustabilizowaną pozycję na rynku, jest wszystko fajnie, nikt nie hejtuje, nikt się nie śmieje z Sony, nagle wypuszczają PlayStation TV. Potem idzie wszystko fajnie, jest wszystko dobrze, tu, tu, tu yy, i afera z gumkami, nie, tak, takie, tak. Albo inne no tak, takie tak, rzeczy. Tak. i teraz A, Albo yy, nie wiem, czy jeszcze nie pamiętasz poprzednich słuchawek, bo ten model, który ja miałem. Nie wiem, jak on się nazywa, ale były te jeszcze poprzednie słuchawki, one się nazywały Puls bodajże. One miały rewelacyjną opcję, bo miałeś e, słuchawki, które zakrywały Ci całe ucho, tam miałeś tą fajną gąbeczkę i tak dalej, to wszystko było świetne i miałeś dodatkową opcję, dzięki której e, one wibrowały. Ja, yy, tylko, że praktycznie chyba tylko przy muzyce, z tego co pamiętam. Yy, yy, yy, tak czy siak testowałem to, to była rewelacyjna sprawa. Słuchaj, no zakładasz takie słuchawki i one przy jakichś większych bazach, jeszcze, bazach ci jeszcze wibrują. Nawet nie wiesz, jakie to jest świetne przeżycie. Z tym, że oczywiście Sony musiały dać dupy, bo wszystkie wszys wszystkie, wszystkie, słuchawki, które wyszły właśnie tego pulsa, miały yy, wadę... Wadę konstrukcyjną pękały wszystkie? Tam, nie? Tak, tak. Tam, tam był taki pałąk, na których one się trzymały, i po prostu ten pałąk pęka, wcześniej czy później na 100% i pękł. Mój kolega, który je miał, mówił, nie, no co, te wszystkie są dobre, po, dwóch, po miesiącu, dwóch czy trzech pisze mi, że, że jednak nie, bo, bo już mu to pękło. one tego nie, nie zwracało z gwarancji, więc nie dało się tego zwrócić, szczególnie, że była tylko rok gwarancji, a one trochę pękały po dłuższym czasie. I słuchajcie, każdy, kto miał te słuchawki, to każdy miał ten problem, a słuchawki rewelacyjne, ja... Nie, powiem wam, że no z, z takim fajnym systemem się nie spotkałem i pierwszy raz to przeżyłem i chciałem je od razu brać, ale, ale później przeczytałem sobie, że to jest taka wada i, i lepiej się wstrzymać, kupić sobie ten i, nowszy model Nowszy model wydaje mi się, że troszeczkę gorszy, ale mimo wszystko już nie ma tego problemu, no i niestety nie ma też tego feature'a, że, że one tak fajnie wibrują, no, jak ale ktoś, to Sony Jeśli ktoś chce no. kupić słuchawki do PlayStation 4 to, to ma tylko praktycznie jeden i, jeden i dobry wybór, czyli te wireless stereo 2.0, inaczej zwane Goldy, tak. To są naprawdę bardzo fajne słuchaweczki, one są bezprzewodowe, e, mają ten wirtualny dźwięk 7.1, tam, tam, no, usłyszycie mniej więcej, gdzie tam co, ktoś nadchodzi z jakiejś strony i ja się dziwię, że mając taki produkt, oni, oni, oni wypychają jakieś, jakieś pchełki, które wsadzicie do ucha, wyjmiecie, to już nie musicie uczyścić, nie, bo wszystko zostaje na słuchaweczce. E, dziwny pomysł to jest, kurde, no nie wiem, no dziwny, no może ktoś to kupi, ale to, to jest takie, wiesz... Dla mnie to jest, wiesz, ja jestem pewny, bo wiesz, nie będę tego nawet sprawdzał, ale Sony przecież, wiesz, wypuszcza swoje tam odtwarzacze muzyki, wiesz, telefony i tak dalej, i ja jestem przekonany, że oni po prostu, wiesz, projekt gotowych takich słuchawek, wiesz, że mają identyczne, przecież są zwykłe no tak. słuchawki, tak? Mają identyczne, pewnie dopieli tylko mikrofon do słuchawek, do odtwarzacza muzyki, wiesz, przemodelowali plastik z zewnątrz, wiesz, i dobra, puśćmy coś, bo tam cicho ostatnio jest u nas, nie? Bo się przeciągnie premiera, wiesz, PlayStation VR, więc, więc słuchawki. No, mogłoby tak być. E, dobra. E, no, w grudniu już mieliśmy słyszeć o tym, tak? No to nie wiadomo, czy się, wiesz, niby mają gotowy produkt, no ale, no ale może się coś przeciągnąć, tak, no bo w grudniu już miało, miało wchodzić. No tak, coś. a to jeszcze Siedzieć. chyba troszeczkę poczekamy. mimo wszystko. Eee, dobra, eee, słuchajcie, eee, myślę, że pomału możemy kończyć. Eee, ja standardowo chciałbym, żeby nasi drodzy słuchacze odwiedzili padportal.pl, eee, gdzie wrzucamy odcinki i jest eee, du dużo fajnych artykułów. Poza tym wchodźcie na naszą stronę bezimienny.pl i komentujcie. Pamiętajcie, że Tomek cały czas na Twitchu nagrywa yy, nagrywa rozgrywkę. Wiem, że Assassin's Creed'a yy, ostatnio tam puszczał, więc możecie sobie też pooglądać. Oczywiście YouTube, na YouTubie też są nasze odcinki. Yy, jeszcze mamy do Was prośbę, że jeżeli jesteście wynikami e e urządzeń Apple'a, to wrzućcie nam jakąś ocenę na iTunesa, będzie nam miło, bo tego typu tam mamy mało Wiem, że większość, większość naszych słuchaczy siedzi głównie na Androidzie, ale mimo wszystko może ktoś się znajdzie na iTunesie i fajnie by było nas jakoś tam ocenić, to polecimy w rankingu trochę wyżej. Dobra, i słuchajcie, 47 odcinek pomału dobiega końca. Ja tylko powiem, że prawdopodobnie za tydzień nagramy kolejny odcinek, bo ja bardzo chętnie opowiem wam o nowych Star Warsach. I to już mogę w sumie zapowiedzieć, że odcinek w odcinku na pewno porozmawiamy o tym, czy będzie ta moc, czy nie będzie. I słuchajcie, 47 odcinek ze mną standardowo nagrywał. Tomasz Zawadzki? Dzięki za uwagę wszystkim. Był z nami też Rafał Rodomyski. Również dziękuję, pozdrawiam. Tak, i standardowo ja bym za pierwszym mikrofonem, czyli Christian Keunder a my, tak jak mówiłem, spotykamy się już za tydzień, więc trzymajcie się. Cześć.